Cześć, witajcie w 60. odcinku podcastu Ja Jestem Piotr Zaborowski i znów nie możecie usłyszeć po dwutygodniowej przerwie. A dzisiaj ze mną w studiu jest Tomek Doktorski, którego też ze mną nie słyszeliście. Witam, serdecznie, wszystkich. Jest ze mną oczywiście Hubert. Hi. I Dominik. Hello. No, więc. Tomek teraz źle wpływa, zaczynamy się luźno. Dobrze, dobrze, będzie wesoło. Tak. No, będzie wesoło, będzie wesoło. Z jak dojdziemy do Red. Nie koreba. ma z nami bo, no bo nie ma, nie słyszycie ich, po prostu różne rzeczy im tam powypadały. Ale to nie oznacza, że my sobie nie podadamy o, o gierkach, ale zanim podadamy o gierkach, to jest jedna rzecz. Czyli jak wy tego słuchacie, to dokładnie za tydzień jest Warsaw Games Week. I ta Warsaw Games Week najprawdopodobniej yy, będę ja, Dominik i Hubert z tego, co mamy informację, Ania być może będzie, a Diany na pewno nie będzie. Jeżeli ktoś chciał przebić piątek z Dianą, no to niestety nie w tym roku. No ale my będziemy, ja będę przede wszystkim w piątek i w sobotę na, na targach. Nie wiem jak chłopaki. Tomek właśnie, ty w ogóle też się wybierasz chyba, nie? Tak, jak najbardziej. Natomiast no tak na razie na 80, myślę 1%, zobacz jak mm -hmm. tam się łoży, ale to bardziej so o sobota niż piątek. Bardziej sobotę niż piątek, jasne. A ten? No ja Jeszcze? jutro będę na PGA. A, no, to, czyli to, już a, byłeś. Jak, właśnie nie, jutro, jak tego słuchacie, to jutro. Tak, bo w piątek, jak, jak wyjdzie, no to jutro. Tak, więc tak. I, jak ktoś chce, to może mnie łapać na PGA, a będę na pewno w piątek i na pewno w sobotę na WGWu. O, no to super, to na pewno mnie, mnie i Huberta zobaczycie. Dominik, ty też chyba w piątek się wybierasz, nie? Tak, taki mam plan, bo... Yy... Ja, ja nawet urlop wypisałem. No ja, ja, ja to samo, ja to zrobię jutro, yy, bo dzięki uprzejmości WK dostaliśmy akredytację, więc byłoby grzechem nie skorzystać, nie być w dzień tymczasowy. kiedy jest mało plan. ludzi. Także ja liczę na to, że, że tak samo będzie fajnie jak w zeszłym roku i coś zobaczymy, może nawet coś nagramy na miejscu, mam ten rekorder jeszcze, więc jest szansa, że coś tam zrobimy fajnego ekstra. Czas pokaże, co się uda zrobić. No, dokładnie tak. Więc słuchajcie, za tydzień, znaczy jutro macie PDA i <głos> możecie tam szukać Huberta, a za tydzień macie WDW i. Znaczy, za dwa tygodnie. Może ustalmy, tak? jak jaki mamy dzień dzisiaj? <głos> Piątek. Piątek. <głos> Nie, dzisiaj jest. <głos> Właśnie to jest zawsze problem z ustaleniem y, przesunięcia przestrzennego. Ale jakoś dajemy radę z reguły. Nawet dawaliśmy radę jakby większe przesunięcia. No, dzisiaj jest piątek. No, no piątek. Nagrywamy... To, że nagrywamy w poniedziałek, to nie znaczy, że dzisiaj nie jest piątek, nie? Proste. <śmiech> Proste no nie, właściwie tak. Możemy, możemy się trzymać tej wersji jak najbardziej. Więc tak jak, tak jak mówiłem, jutro PDA a z tydzień później WGW, i no i piątek, sobota to, to na pewno będziemy. Jeżeli ktoś chce, to może wpadniecie do nas na after. My tam mamy taki mały after, który, który dzieje się w biurokracji, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to tam też nas spotkać może. A biurokracja znowu działa? Bo czy słyszałem, że mhm. Tak, biurokracja znowu działa, więc tam będziemy ulokowani, jeżeli chodzi o after. No, te, no, to te takie informacje miejsce. organizacyjne pod, pod względem eventów, które się teraz zbliżają i właściwie największych eventów w Polsce chyba dotyczących gier. Tak w ogóle Piotrek to może powie coś więcej o Tomku, bo to, że z nami znaczy, to, się jest, nie jest To nie ta, ta wszyscy chyba znają, powinien pami no, ja pamiętać. No, czy ja wiem, czy wszyscy, wszyscy już... znają? Nie. A, no ale tam by byłeś u nas, opowiadałeś o sobie, nie? Kiedyś tam byłem. <laughs> no dokładnie, więc jeżeli ktoś... Chcę poznać dokładnie, e, jak to wyglądało u Tomka, jeżeli chodzi o granie, to tam w którymś starszym odcinku sobie możecie znaleźć. Chyba okay. z No, coś takiego. Ja, ja nadal pracuję nad taką, w cudzysłowie, bo nie wszyscy wiedzą, ale pod każdym odcinkiem na stronie... E, są wypisani, wypisane osoby, które uczestniczyły. Jedyne co to na chwilę obecną jeszcze nie działa wyszukiwanie, ale będzie działać. Przynajmniej mam taką nadzieję. I to wtedy będziecie mogli sobie znaleźć wszystkie odcinki, w których a to uczestniczył Tomek, czy, czy Diana, czy, czy Ania, czy to inny, nie? Sprytnie, sprytnie. No tak, a nie powiedziałaś najważniejszego, albo ja coś pominąłem. tak? Czego? No, że Tomek do nas dołącza na stałe. Ach. No tak, oczywiście. Cały czas próbowałem cię na to naprowadzić. Sorry. No tutaj Dominil już wspomniał, nie? Ale, ale może to tak głośniej, że się tak wyrażę. wyrażę, to głośniej odpowiednio. Słuchajcie, od dzisiaj dołącza do nas następna osoba, jest to właśnie Tomek Doktorski, więc witamy go serdecznie w naszych gierkowcowych progach. Lubi Witam. No, więc będziemy mieli Idealnie. taką powiększającą się, się ekipę. Jest nas w tej chwili szóstka, więc będziemy mogli się tutaj, mam nadzieję, wymieniać częściej i, i mieć większe, ciekawsze dyskusje. No, ja jeszcze liczę na ten, na to, że tutaj Tomek wprowadzi więcej powiewu Nintendo, mógł tutaj Piotrek sobie wymieniać doświadczenia, bo jest się jeszcze mało. Inne platformy nie istnieją, odkąd kupiłem Switcha. O, cudownie. No nie, zaczęło się. <głos> zaczęło się, ale w ogóle powiedz jak czy masz Wii? Wii? Nie, Wii U mam. O, szkoda. Natomiast Dobrze, jak ma to... Wii U, no to ma Wii, no, siłą rzeczy. Mhm. No badry okay. z Wii są odpalane na Wii U. Dokładnie tak, wszystkie akcesory działają, chodzi? więc tak naprawdę to Czyli jest Wii. Czyli wędki też? Wędki Pewnie również Pewnie te wędki działają? też powinny. o. Ale o wętek ja za chwilę Wam powiemy. Do, do, bo... do wętek do czy wętek się mówi? Do wędek dojdziemy. Wętek. To niesamowite. Co za słowo. Dobra. Dobrze. To tak. To o czym by tutaj zacząć rozmawiać tak naprawdę? Ja Co mogę powiedzieć o dniu podcastu. O! To z takich to może rzeczy, o takich... Tylko, że mam uwzględniać to, że już jesteśmy w przyszłości, tak? Że dzisiaj, no o, i, i tak o... i tak byłeś na tym dnie podcastu. No <laughs> to tak, nie, ale no, to to, nie. odpowiednio to uwzględnie. Chodzi o to, że no to dobra, będę, tak jakby to było w przeszłości bardziej niż I, i, było. i tak było w przeszłości. Na no wiem. No nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie nie powód nie do przyszłości. <laughs> Choć o to, że właśnie miałem przyjemność udać się na dzień podcastu, właściwie takie spotkanie związane z Dniem Podcastu w Warszawie organizowane na Facebooku właśnie przez grupę podcasterzy. Właściwie taką chyba fanpage bardziej to bardziej niż grupa. Muszę przyznać, że jest takie miejsce Disco VR, które po prostu opanowuje chyba wszelkie możliwe imprezy i akurat to spotkanie również było w Disco VR i teraz tak z perspektywy czasu na to patrzę, bo wedle naszego przesunięcia czasoprzestrzennego to było tydzień temu to brakuje tam zdecydowanie miejsc siedzących i słabo sprzyja takiej, nie wiem, tam jest networkingowi całemu i poznawaniu ludzi, no bo wszyscy stoją i to takie jest słabe. Także tutaj bym sugerował twórcom miejsca, żeby wstawili więcej miejsc siedzących. No, troszeczkę tego brakuje, no ale to tak, to tak na marginesie. A samo, samo spotkanie właśnie było zaskakująco kameralne. Ja spodziewałem się, że tam będzie nie wiem, no na pewno to nie była skala rozgrywki i integration party, na którym byliśmy, gdzie było masę ludzi. Tutaj, nie wiem, nie chcę, do... nie chcę skłamać, ale było góra kilkanaście osób. Zresztą na Facebooku jest tam zdjęcie, na którym mam przyjemność być i bardzo skromne grono i troszeczkę mam taką refleksję, że słabo musi ten podcasting polski stać, skoro tak mało osób przychodzi na takie spotkania, bo tutaj Hubert miał być coś, nam wypadło no niestety nie tak. Ale naprawdę było mało. A ja nic nie wiedziałem mało w ogóle osób. o takiej imprezie, bo sobie chętnie poszedł. No właśnie, właśnie, to no, może no, to no, jest plus sprawę. Znaczy było na Facebooku, ale ja właśnie nie wiem dlaczego dostałem o tym informację. No to jest ten problem zasięgu jakby informacji pewnej. Może faktycznie powinno się to bardziej promować. No, to ja się... Co dziwniejsze Przez poprzednie imprezy podcastingowe były na pewno dużo bardziej promowane. Podcaster masz tak. myśli, pol, tak. Mhm. Zdecydowanie. Chociaż podcaster ma niestety z, y, trochę nieszczęście do... Y, znaczy nie ma szczęścia. Nie ma nieszczęścia. Nie ma szczęścia do jakby terminów. I ja nie mogłem być po prostu, bo za późno się dowiedziałem jakoś tak do końca nie było wiadomo czy będzie. Y, nawet Borys Kozielski, który prowadzi taki fajny podcast, okrągły podcastu, y, poświęcony właśnie y, generalnie podcastingowi i co się z tym wiążą, też tam robi kursy i w ogóle bardzo aktywnie uczestniczy w tym, bardzo promuje to medium. Też późno dał znać i nawet początkowo mówił, że, że nie będzie tej imprezy potem była, no ale ta była skromna, może faktycznie właśnie dlatego, że było mało rozreklamowane, być może może jeszcze impreza musi się jakoś rozwinąć, ale fajnie w ogóle, że udało się spotkać tam. Ale co na tej imprezie było, było kilka... w ogóle, jak już tak opowiadasz. No, co tam co się było? No, byli ludzie. No, byli ludzie byli i ludzie. rozmawiali o, o czym. Nie, nie, by, byli ludzie i było kilka takich małych prelekcji. A, okay. Akurat. Tak, była kaja z Nerdów nocą, mówiła, no, miała mały materiał, mówiła o tym, co powinno się robić, czego na nie robi w swoich podcastach. Był też człowiek z radia, całkiem ciekawe no nie, byli też nerdzi w kulturze właśnie, którzy też mówili troszeczkę o nagrywaniu na żywo, więc coś tam było, tak? I, i wtedy, nie, no uważam, że to był dobrze spędzony czas. Nawet później udało się troszeczkę z tymi ludźmi porozmawiać, ale jednak e, takie było pustawo i, i myślę, że gdyby było więcej osób, fajnie można było się pointegrować, a tak to e, takie małe grupki się stworzyły, wymieniliśmy parę zdań, no już był wieczór, trzeba było do ze swoich spraw i jakoś tak się rozeszło. Ja mam nadzieję, że Kolejne spotkanie będzie, będzie lepsze. Po fajnie, właśnie świetne jest to, że, że ściągają takich ludzi, którzy no, z, tych, z tych dziedzin około podcastowych, tak? No przecież podcast ewidentnie wywodzi się z radia, powiedzmy. Mhm. Tak, z audycji radiowej, bo to jest rodzaj audycji. Zresztą, nie wiem, jak. Zdarza się wam promować czasami to medium komuś? I, nie wiem, jak, jak, jeżeli tak, to jak mówicie o tym? Bo ja mam jeszcze kłopot, jak powiedzieć w skrócie, co to jest ten podcasting. Zawsze, zawsze twierdzę, że to są audycje radiowe Zapisane gdzieś tam w, w, Aha. Na, na serwerze do ściągnięcia I to tyle No w sumie, w sumie taka audycja radiowa a czy audycja coś, ale radio Jest chyba dobrym określeniem W ogóle warto chyba sobie wypracować jakąś regułkę Żeby łatwo powiedzieć I żeby ktoś zrozumiał od razu I się zainteresował, być może Także tutaj Nie no Szkoda, szkoda, że tylko mi się udało wybrać, bo może faktycznie byłoby jeszcze jakieś inne spojrzenie. Dla mnie było troszeczkę mało osób. Fakt faktem, parę, parę z tych person już kojarzę i tam udało się zamienić parę słów. Nawet komuś tam pod... powiedziałem o naszym projekcie i tam sobie zasubskrybował przy mnie. Może potem wywalił, ale, ale <grytanie> wszystkich zasubskrybował, co było bardzo miłe. Także no. trzeba się, Moim zdaniem trzeba się łączyć i, i integrować w tym gronie, no bo, bo zawsze jakaś wymiana doświadczeń jest cenna. Szkoda, że Tomek nie wiedział, to szkoda, nie wiem, nawet nie dałem znać, bo uznałem, że wszyscy wiedzą, co mieli wiedzieć i że ci, co wiedzą, to się wybiorą. No i tak jakoś tak wyszło. W tym momencie wystąpił nieprzyjemny moment, kiedy padł mi internet. W efekcie zacząłem do siebie, a że mówienie do siebie niespecjalnie jest interesujące dla słuchaczy. Chciałbym, korzystając z okazji, dopowiedzieć, że na międzynarodowni podcastów VR. ta tajemnicza osoba, o której wspominałem, z Radiowej Trójki, to był Tomasz Jenański Bardzo ciekawa osobistość. Tak trochę um, pogawędził na tematy związane z podcastami. Opowiedział o swoich przygodach, o swoich wpadkach. Było to bardzo fajne. Z tego, co widziałem, materiał na tym wydarzeniu był rejestrowany, więc spokojnie będzie można to zobaczyć na YouTubie. Także zachęcam do zapoznania się z tamtym materiałem. Zapraszam do naszego odsłuchu. Tak? No, fajna impreza. <laughs> no. Ma, mamy nadzieję, że, że e, następnym razem będzie coś ciekawszego. E, w sensie. Cze, nie ciekawszego, w sensie szybciej się dowiemy, będzie to bardziej rozpromowane i wtedy e, z chęcią pójdę. No bo tylko, że szczerze mówiąc, e, ja z, mam problem z samym miejscem. Od, od początku, e, ja byłem przecież tam pierwszy raz teraz na rozdrowce party, jeszcze po drodze miałem jedną imprezę, gdzieś tam e, to też byłem. I Discover po prostu mi nie odpowiada. To nie jest dobre miejsce na, na tego typu imprezy. Takie, takie przynajmniej mam przemyślenia. Nie wiem, Hubert, tobie się DiscoVR właśnie podoba pod takie imprezy, czy nie bardzo? Ech, jest okej, okay. na no, miejsce jak miejsce, wiesz. Myślę, że Polkaster będzie bardziej wypromowany i będzie dużo więcej ludzi. No ja mam taką nadzieję. Na że mam nadzieję, że też w tym roku się w końcu pojawię, Ej, bo, bo nie Będzie w tym razie tras... Polkaster jeszcze? Nie wydaje mi się. Znaczy w sensie w następne, na następnej edycji, mm -hmm. nie? Hmm. No, bo, bo teraz przecież nie byłem w tym roku chyba były dwie już Polcaster to ma takie dziwne trochę daty no. że nikomu ma dziwne nie, daty nie, i oni w ogóle nie bardzo. Nie, nie wiadomo nie wiadomo w ogóle czasami nie mówią nic gdzieś tam wspominają na grupie, że mamy, jest tam drupa przecież podcasterowa i piszą że będzie będzie, później nagle, że nie będzie czy coś się rozwaliło i nagle pum nie Wy, wystarczy że będzie na tydzień przed nie i weź teraz kombinuj z terminem i to jest niestety problem podcastera, że te terminy wybuchają tak nagle, nie? To, to nie jest impreza, na którą możesz się przygotować, tak jak właśnie Warsaw Game Week, gdzie od miesiąca, czy tam od dwóch mniej więcej wiesz, jak wyglądają terminy, możesz sobie rezerwować mniej więcej czas, wziąć urlop, czy po prostu powiedzieć, że nie w ten weekend, czy znaczy to nie pojedziemy na działkę, nie? Tylko, no, tutaj tak wylatuje, to po prostu, jak, no, nie wiem, tak po prostu wychodzi z szafy, nie? I, i siema jest to podcaster, nie? I w tym no ale sorry, stary, nie mam, dalej czasu. No no tak to wygląda, więc mam nadzieję, że w tym roku, znaczy w przyszłym, czy następna edycja, która będzie, nie będzie miała tych problemów. No i będzie gdzieś w, w weekend. To, to jest ważne. Tam są problemy na pewno z miejscem, żeby znaleźć. Tego, ale tak mam wrażenie, że te wszystkie imprezy podcastowe są takie niszowe. Nie wiem, nawet jak ten podcast Le, jest tak promowany, to, to i tak. Podcasting jest, taki... jest niszowy. No, no tak? A podcasty ale to jak słyszą, gdyby tak. coraz więcej jak gdyby zyskuje tutaj fanów, mimo wszystko. No, jak wiem, że jak gdyby znają mi się, się ten, tutaj, ten, ten, ten podcast jest, no tak gdyby nikt nie wie, tak? Ale coraz jak gdyby w, w porównaniu z tym, co, o co było jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, no, to już jest to różnica spora. Jak gdyby wiedz, o, o co to jest podcast i z czym to się je. No, Chociaż niestety, faktem was, jest, że gdyby nasz polski trochę tak, no, są jak gdyby główni gracze, a takie mniejsze się nie mogą przebić podcasty, i być może mm -hmm. dlatego też tak to wygląda. No to prawda, to prawda, my sami też widzimy po, naszym, po naszych e, nadraniach, nie? No nie, no wytrzymujemy to, to już, znaczy my w zasadzie to już się wybiliśmy. Trochę się wybiliśmy, a wciąż widzę, jak jest taka grupka podcastów, która jest tam w topce i oni zawsze są w topce, a cała reszta tak jest pod spodem, nie? I tam jest taka mieszanina takich malutkich podcastów, nie? Które, które gdzieś tam No, one są już zostają. jakby w tym kanonie polskim. To, no, one są najkładniejsze i tak. raczej tutaj się nie zmieni chyba, że po prostu, o, nie wiem, spokojnie, odpadno. spokojnie. Nie że żebym zbudowano. <laughs> Dobra. No, raczej na Dominika nie czekamy, nie? No raczej ten... Znaczy Dominik mam nadzieję, że się tutaj za chwilę tak, pojawi. po, po dorobnych e... problemach technicznych. Technicznych, dokładnie tak. To, to słuchajcie, może porozmawiamy się teraz o bierkach, które, którym odrywaliśmy. I się zastanawiam... o, wiem, Tomek. w co ostatnio się, Co masz teraz na, u siebie na, na tym stole treści treści, kubie? Język mi się plącze. Na czym, na czym? <laughs> w co teraz grasz? Po prostu. Ja katuję Switcha. W, w, w różnej jakiejś formie, na przykład Sonic Mania, na przykład e, Kurliki. E, wszystkie jak gdyby gry, które tak naprawdę dorywam, to od razu tutaj e, ogrywam zarówno w trybie zadokowanym, jak, jak i w, w trybie tak zwanym leżącym, do zaśnięcia. E, przepraszam Ale cię, faktem... s Sonic jest na Switcha? Sonic Mania, tak. Sonic Mania, co, tak. Co, co to jest? To jest zwykły Sonic? No to jest ten to są z... klasyczny, dwuwymiarowy a, a, Sonic, okay. który niedawno to... wyszedł. A ten nowy, to stary, jest ale to Master? Tak? tak. Nie, to jest mm -hmm. jak gdyby w starej formie, ale, ale wszystkie poziomy są jak gdyby nowe, ale utrzymane Ach, w starej okay, okay. formule. Bardzo fajna gra, naprawdę jak ktoś lubi co, o Sonika, to zresztą najwyżej ocenia na części od, na, od, od dawien dawna. Bardzo dobrze no. o a, a ten nowy Hubert? też będzie na switcha. Hmm. On będzie wychodził na wszystko, eee, ale ten w stylu Mario Kartów, czy taki normalny? Eee, nie, no ten nowy switch, który się nazywa Force. Tomek pamięta, to jest dokładny pod tytuł? Eee, jest... Nie, <grym> on ma jakąś, taką. poczekajcie, szybko. Szyb, szybkie. Wuje Google. Eee, w wujek, wujek Google. Wujek Google. I, i będę miał, niech mi się załaduje, bo... A, ale w ogóle. ale to jest no, nawet klasyczna, tutaj widzę, grafika w tym Sonicu Mani. Tak, no to tak A, nie, nie. Sonic, tak. Sonic Forces, po prostu Sonic tak, Forces. Tak, tak. No to to jest gra, która będzie miała kilka trybów, w sensie będziesz mógł mieć widok 2D lub w, 3D, w takim pełnym 3D z TPP, no tam pokombinowali z tego, co no, ja mam widziałem. mam na, że nie na przekombinowali, bo jak gdyby tutaj bardzo się o tą część boję. Potem tak. co gdyby Sonic Mania naprawdę jest super, to mam nadzieję, że jak gdyby poziom zostanie utrzymany i, i, i forces też będzie fajną grą, a nie tak jak były przednie części wymerowe. Ale jak gdyby tutaj mam nadzieję, że jak gdyby taki mishmash jednak im się uda. Że nie będzie nudno przede mm. wszystkim. No, zobaczymy. No tak czy się gra, wyjdzie nawet na Wszystkie konsolowe platformy. I, I nawet. A nie, i nawet na PC to na Windows, więc wyjdzie na wszystko. Co w tej chwili ma jakąś tam moc obliczeniową. do grania. Ja trochę nie wiem, czy Sonic Forces na przykład kupię. Chyba poczekam trochę, trochę dłużej, aż, aż wyjdzie wyjdą recenzje. Ale, ale mam inne inne gry na Switcha, które, które będę katował. I, i czekam bardzo, na przykład dzisiaj wyleciała informacja, czy znaczy dzisiaj e, dla was to jest tydzień temu e, <grymne> e, wyleciała informacja, że Stardew Valley wyjdzie na, na Switcha i jak wy tego słuchacie, to to Stardew Valley już jest, bo wyszło 5 października. Więc wow, w sensie wiecie, to jest gra, która idealnie się nadaje, to jest przecież Harvest Moon, tak naprawdę. A takich gier brakuje. Przynajmniej według mnie na Switchu. No ale słyszałem, jest... że straszna lipa z FIFA na Switcha. Tak, jest straszna lipa z FIFA na Switcha. Słyszałem właśnie, tak czytałem. się mówię Matko Boska, co oni tam wymodzili. A, a ja widziałem nawet. <grym> Masakra. Nie dość, że. Znaczy, sama dra, sama DRA z tego co wiem, działa świetnie. <grym> tak, ale z tym multi, którego nie ma. Ale z tym multi z ojaja, tak, zgadza się. I najlepsze jest to, że nikt nie ma pojęcia, kto tu zawinił. Czy, czy to jest wina po stronie Nintendo, a czy wina jest po stronie jej nikt, jakby wiecie, jedni drugi obarczają winą. Znaczy cieszy fakt, że FIFA w końcu na konsoli Nintendo się pojawiła znów po dłuższym czasie, ale no coś tutaj ewidentnie poszło, nie tak ktoś tutaj Ale jeżeli ktoś nie wie, no to problem z FIFA na, na Switch jest taki, że multi jest i działa. Tyle, tyle tylko, że to multi działa w ten sposób, że możecie sobie z randomami, a nie z osobami ze swojej listy znajomych. No, no chyba, że... A traficie, będzie mieć, mieć falka i traficie akurat tą osobę, która ma się znajomych. Dokładnie ja powiedz. tak. Powiedz wtedy do Pst najbliższego atotalizatora i... i puści totka. Bo. Dla mnie to jest totalny szokers. W sensie, ja nie wiem... Czy ktoś tego nie przetestował, czy ktoś puścił coś niehalo? Nie wiem, obarczają siebie w tej chwili, widziałem winą i EA i Nintendo, bo przecież gry, które są w tej chwili multiplayerowe na Switchu, nie mają z tym problemu, żeby drać ze znajomkami i w Splatoonie, i w Mario Kartach. I w. Jeszcze w jednej drze. O, i w Armsach. Przecież wszędzie możecie drodzy znajomkami. No to tak. Klikacie, wchodzicie przez listę. Jasne, to są drodzy bezpośrednio od Nintendo, a nie third party. Ale chyba coś od third party też, z tego co pamiętam, działa. Znaczy tu na premierę Jakoś... coś poszło nie tak, bo ja czytałem dzisiaj, że to ma być łatane, więc wkrótce ma przecież pojawić aktualizacja, która to gdyby zniweluje i wprowadzi możliwości jak gdyby hmm. wspólnego hmm. lobby, tak? Natomiast no, że coś takiego się zdarzyło na premierę, no to jest po prostu jakiś mały fiatek od EA. No i ja mam tak. nadzieję, że to się sprzeda i w następnym roku wy, wyjdzie na switcha pełnowymiarowa FIFA, taka 1 do 1, jak mają wszystkie konsolaty. No fajnie by było. Razem nie z silnikiem było, bo... fizycznym i graficznym. Oczywiście znaczy, to ten, z tym silnikiem to, są dość, to jest dość ciekawy aspekt, bo e, masa osób mówi o tym, że silnik FIFA e, na Switcha, e, wiesz, tak jak ty pamiętasz, mówiłeś, to będzie stary silnik. No, on jest specjalnie nie napisany jest... na Switcha, wiem, wiem, O, to jest specjalnie napisany silnik na Switcha i... I dlatego na przykład on nie ma fabuły, znaczy tej, tej nowej, tej droga do sławy, czy coś takiego, tak to się nazywa. Eee, te, tego trybu. A on kiepsko no wygląda, o... no ja widziałem jak to wygląda. Kiepsko to znaczy, wygląda. No To wygląda na raz 360, A. tak? Ale jak napisali film, to myślę, że go będą katować teraz przez kolejne edy edycje i nawet w innych grach być może wykorzystają, więc... Ja tutaj no liczę o dobre wsparcie od EA, od, od TA, także no tutaj... Efek, jak się, się FIFA dobrze sprzeda, to silnik też będą wspierać. To tak jak było kiedyś, przecież z FIFA swego czasu e, była wydawana nawet jeszcze nadal na tam na PS2, pomimo, że PS2 już dawno, wiecie, postawili trzy rzecz, było PS3, nie? Tak, ale FIFA A nie jej nadal katowało. Ale EA katowało te FIFA tylko dlatego, że niskim nakładem, czyli aktualizacją składów i zmianą okładki mogli sprzedać dodatkowe egzemplarze. Bo tam się z roku te... na rok nic nie zmieniało oprócz aktualizacji składów. Nic. Być może, whatever, ale tutaj będzie to samo. Myślę od ostatnich paru lat yy, przy tej FIFA jest tam są niewielkie zmiany. W FIFA zaszła duża zmiana rok temu, czyli przynieśli całą grę na inny silnik. Właściwie. No, no i później patrzysz w część logach, yy, co, co tam było, ja pamiętam te część logi. Punkt pierwszy flagi powiewają, nie? I tak mówię, no genialna zmiana. Mm, FIFA się zmienia. I tak było. FIFA się zmienia. Ale to dobrze, to dobrze, to bardzo dobrze, bo należy się w FIFA nowe życie. Nie lubię FIFA, ale okej. Okay. Tak wspomniałem no, o niej, bo to taki w... pierwszy chyba afakap na Switcha. Nie no wiecie, w... zagrać sobie w 14 albo 15 i zagrać sobie w 17 i, i no czuć tą różnicę, no sorry. No, okej, no, jak... ja FIFA na Switcha na przykład wiem, że kupię młodemu. Ale... A, a czemu fakap ja rzuciłem? Ja mam awarię. <grych> e, e, Fuckup jest z multiplayerem na Switcha. A, to, to tak, to słyszałem. To nie może ze znajomkami. Mm -hmm, tak, tak, to no. słyszałem faktycznie. Ale to jest pewien adresowanie no nie tak naprawdę. To jest to do, do naprawienia, tak jak też Tomasz wspominał, że tam naprawiają i, i będzie pewnie łatka, ale na premierę po prostu Fatap nie? taka duża marka i na tle nie działa. Ale to jest tak poważny problem, że nie, nie załatali tego jeszcze? No. O ja. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ja w ogóle zainteresuję się jak to wygląda, bo faktycznie kiedyś o tym gadaliśmy i dywagowaliśmy jak właściwie ta FIFA będzie wyglądać. Bardzo średnio, bo widziałem. O, ciekawe. Znaczy, znaczy hmm. bardzo średnio. No to jest... No, jeżeli ktoś z papieru mieć... na trybunach. Na których i tak nie patrzysz, więc to jest, wiesz, zależy, czego, czego oczekujesz od FIFY. Jeżeli oczekujesz od FIFY drania ze znajomkami, tylko i wyłącznie, albo dla ciebie esencją jest, żeby pograć na to nie będziesz patrzył na, na to, jak to wygląda, w, nie, no, nie, nie wiadomo wiesz, jak. Ja myślę, że to będzie fenomenalna gra, żeby pograć sobie gdzieś w komunikacji albo przenośnie przenośnie, żeby to zabrać wiesz, nawet na imprezę, nie? Po prostu. Ja myślę, że tutaj będzie duży, duży deal, żeby to Ale działało w ten sposób. Niestety że... to nie może być jakby pełnoprawna FIFA, no. no. To musi być oddzielna wersja. Trzeba się do tego przyzwyczaić. No, wasze, tak jak mówiliście teraz w nowej FIFA, która właśnie wyszła, tak, jakoś na dniach to jest to no. świeżynka, przecież to jest rozwinięcie tego wątku, wątku fabularnego, którego nie ma tak naprawdę w tej wersji switchowej, z tego co wiem. No nie ma w wersji switchowej. Trochę tak kiepskie, że powstaje taka trochę okrojona wersja, bo przecież to szkodziło wrzucić te filmiki, przecież tam to są tylko filmiki, tak? To jest typowa gra no. imprezowa, jest impreza, od Może kony się wyjmuje i gramy. No, to się zgodzę. Zresztą to nie też nie taki fan. tam tego... multiplayera tam przeoczyli, no bo się tak skupili na tym, wiesz, żeby dopracować to, żeby działało. Żeby joycony, wiesz, no, dobrze może, A, a można grać cztery ogryta, joycony no, no. na jednej konsoli? <laughs> a wiesz co? Nie patrzyłem na pudełko, które, które widziałem w Saturnie, ale pewnie musiałem zobaczyć. Jest dużo szans, że się da. No ja chciałem nawiązać do tego, bo właśnie... Nie, wiesz, to zależy od tego, czy jest odarnięto dranie na tych małych joyconach, czy trzeba mieć dwa joycony, żeby drać jakby pojedynczo. Na przykład ma Lego World, ten Lego City Undercover. Nie? Że, żeby drać w dwie osoby, no to musi być albo pro-controller, albo dwa joycony w dripie to na czy przykład, W ogóle jak gadać o tym switchu, zaczęłem o nim myśleć, to jest chore. Bo to... Ja trochę się tym bawiłem. To dobra to, konsola nie, jest. Nie, ja wiem, mhm. że jest dobra, no bo... bo... Tam można grać w gry, a o to nam chodzi przecież, ale faktycznie te, te J-Cony to jest takie mało cedeńko techniki, jak trochę z tym obcowałem na ostatnich, na chyba na WGW ostatnio coś tam poławiłem się. Na PGA A na czy znaczy PGA nie, nie byliśmy. Na jak, tak? nie. Na Prykonie. O, na nie, dokładnie, to chyba był ostatni właściwy raz, jak mm -hmm. się nie mylę, to kurczę, no to fajnie działa, no. No to potrafi robić te dobre no, nie akcesoria. Switch to też to... zachęca swoją przenośnością. Ja tego pewnie w życiu do doka nie wstawię, ale jako konsola przenośna to jest spoko rzecz. Hmm. No dokładnie, zwłaszcza, że teraz niespecjalnie jest wybór w takich konsolach na rynku. No tylko no, Kwe... kwestia, jakie, jakie, y... jakie gry chce ktoś zagrać. No, nie? To też jest no bo jest... wiesz, będziesz jest. chciał grać w FIFA mobilnie, no to się nie da inaczej niż na Switchu bo ani wersje na Androida, ani na ios nie są, są napchane mikrotransakcjami i się nie da. Znaczy one kiedyś jest, były dobre. Kiedyś to były jest półpełnoprawna FIFA na, na konsolę przenośną. No tak, tak. Nie, bo te na mobilki to jest, tak jak mówisz, absolutne wyciągać kasy. Jeśli macie Switcha i wam brakuje piłki kopane, no to FIFA jest idealna. Te, te, te, nikt nie, nie, nie kupi Switcha dla FIFA, no. Tylko dla Mariana, który to Tak, tylko do nie, <głos> <głos> <głos> nie, no, ale Kuba, to, to, to jest prawda. FIFA jest to, bardziej to dodatkiem to, do Switcha a niż, niż jego tam bestsellerem. Nie wiem, no, ale się no, jak... Zelda, będzie Super Mario Odyssey, będzie Xenoblade. Y nie wiem, co jeszcze może dobrze sprzedać Switcha. Albo gry, które chce się ograć mobilnie. No i co? I kupisz Switcha, bo chcesz odgrać sobie Duma mobilnie? Yy, nie. Gry, które chcę ograć mobilnie, a nie wszystkie. Duma akurat nie będę chciał grać mobilnie. Swoją drogą, no, tu chyba spowiem o tym dumie, ja w ogóle się cieszę, że pojawiają się takie dorosłe tytuły na Switcha. Znaczy mają się pojawić, tak? No ja mam nadzieję, że tak Doom ma... i Wolfenstein się, się sprzeda, bo Dokładnie. to jest tak gdyby szansa na to, żeby Nintendo trochę spojrzało inaczej na I producenci gier to spojrzeli tak na Switcha, że hej, dorosłe tytuły się sprzedają i może wypiszmy więcej. I, to nie wesie... I że to w ogóle działa i że da się wszystko zrobić, bo pamiętajmy, że to jest Bethesda, nie? I oni ma, nie umieją dobrze w optymalizacji tak e, naprawdę, Sorry, dumne, jak się on działał złoto. Złoto. Okej, okay, ale ja mówię ogólnie, tak znaczy, patrząc gry tak, potem, jak... Tak Prey działa gry fatalnie Bethesda. na PS4 niestety. Więc... E... Jest, jest z tymi drami z tymi jest po prostu różnie, a tutaj już Digital Foundry przecież miało cały materiał o tym, jak działa Doom na Switchu, bo, bo mieli okazję to potestować i gra działa w stałych 30 klatkach, w 720p, jest spoto, w sensie jasne, 60 by było lepsze, ale wciąż pamiętajmy, że to jest DUM przenośny. 30 nie? klatek tak. może zabić tą grę. Fan z tej gry. W sensie nie, nie wiem, czy zabija. Zresztą ale właśnie zabić. To trudno, trudno, trudno powiedzieć, nie? bo nie, nie, nie mieliśmy tego w, w łapach yy, i ciężko nam ocenić, nie? Tak myślisz sobie, drołem w 60, to teraz ja zadram w 30, to to może nie być takie fajne. Ale może się okaże, że to wcale nie zmienia, nie ma takiej wiesz, wielkiej różnicy. Znaczy, no nie ja, bo to jest, to jest nie gra oparta dobrze. na ruchu i. Tu musi być 60. Zobaczymy. Ja, ja Duma się zastanawiam, czy nie kupię. Ale to dopiero święta. Więc jeszcze jest... Jeszcze Na chyba. szczęście trochę portfel może odpocząć, ale w ogóle super, że takie dorosłe rzeczy... Znaczy w cudzysłowie dorosłe, tak? No bo ktoś może powiedzieć, że w ogóle gry nie są dla dzieciaków sensu stricte. Tak naprawdę. I nieważne, czy to duma czy inny tytuł. Ale fajnie, że takie inne niż Mariany i, i Zeldy Super, to jest... Dog to... Rockstar tak samo jeszcze wypuścić swojego LA. O, tak. No, ja LA z... To jest... To no, też tak. jest super. Elaine War kupuje na A, premierę. To też jest super. A, to to <laughs> jest super. Wiesz, ja <głos> tylko się tam podśmiechuję cały czas. Nie, no film. bo Elaine War to jest jedyna gra Rockstar, którą lubię. Żadna inna mi nie pasuje. Nie potrafię drać w... ani w GTA, ani w... Red Dead Redemption nie podobały mi się. W ogóle Tak, War były ploteczki, bardzo, że bardzo... GTA V ma być przyportowany na Switcha. Tak, tak, ale GTA V nie kupię, no bo mi się w innych I konsolach też nie grało dobrze. I ja jestem zaciekawiony, naprawdę. <laughs> Macie, ale moją War, Macie moją uwagę. Macie moją uwagę. Alienware mnie bardzo, bardzo zachęca i kupię. Kupię jak nic Alienware. Na, na Nintendo Switch, żeby nie tylko zobaczyć jak to będzie działać. Działać będzie pewnie tak jak na 360, więc albo lepiej nawet. Chociaż to ma być remaster, więc jestem ciekawy, jak tam pozmieniali pewne rzeczy. Ale wciąż. Elaine Warto to jest moja ulubiona z ulubionych gier poprzedniej generacji. Słuchaj, ja w pewnym nie grałem, jakoś ominęła mnie. Ale mam, ja mam na 360. Teraz więc też mogę ci pożyczyć starą wersję nie wiem czy ona jest we wstecznej, ale e, nie to jest, jest tak samo jak Max Payne 3 nie jest to mnie bardzo wkurza i ja zaraz napiszę do Rockstera, żeby mi to przeportowali wstecznej oni, no, oni nie wrzucą tego we wstecznej zrobią remaster oby nie, o, oby nie, GTA 4 na przykład I jest da, we wstecznej że dlaczego i jest War remaster cholera ej, ma, ma, remaster Maxa Payna biorę no widzisz, tak się zarabia pieniądze Kurczę, ja, ja, ja, ja tak czasach. kocham właśnie Maxa Peina, to, ten tytuł. Naprawdę, kurczę, to jest taka dla mnie marka, jedna z ulubionych. Także hmm. ja, ja czekam na powrót marki, niech remedy trochę się otrząśnie i coś zrobi. Remedy... Nie, nie mają już tej naprawdę, marki, składaliśmy od Rockstar. Tak. Remedy nie hmm. mają, do marki, tylko te, teraz Rockstar, no, nie? nie? Rockstar. No, no to. No to niech Remedy zrobi jakąś fajną grę po tym Quantum Break. No, mm, robią, robią. Rab, Coś tam robią. No. Zatrudniają ludzi no, będzie, ostatnio. Będziemy, będziemy śledzić. No. W ogóle dobrze sobie tylko ten switch radzi, no nie? Tak naprawdę. Dużo ludzi mówi, że jest uzależniona eee. od switcha. Bardzo, do, bardzo dobrze sobie radzi. Ostatnio widziałem jakieś fajne takie e, wyniki, wytresiki, jak wygląda sprzedaż konsoli to wyobraźcie sobie, że, że Switch w tym pierwszym takim miesiącu, czy nawet teraz już po pół roku, ten on sobie radzi lepiej niż PS4. O, zobaczycie, co będzie po premierze to był do końca roku. Mariana. Sense. No, co będzie po premierze nie, to w Super w ogóle Mario Odyssey, No, będą, będą jazdy. Mhm. No, to fakt. Ale naprawdę Switch ponoć radzi sobie lepiej. Jasne jest ich, w tej chwili konsol jest nadal mniej, no bo jakby PS4 wyszło dużo, dużo wcześniej, ale jakby porównać początek PS4 i te, jak wyglądała sprzedaż PS4 i jak wygląda Switcha, nie była ziemia. A, porównując do Wii U, to dopiero nie była ziemia. No, a porównując do Wii to... Nintendo dostało nagle powiew wiatru pod skrzydła i, i lecą na nim, ile się da no i teraz przede wszystkim z tego co wszyscy mówią bo ja tak raczej mogę jako obserwator bo nie mam tej konsoli to jest to super platforma do indyków no. że indory po prostu się sprzedają po raz kolejny te same gry bez żadnego problemu i, i często w wyższych cenach także to jest magia Nintendo i magia tej przenośności po prostu robi swoje ja też a przy, wiesz portowanie gry która jest oparta na Unity jest dosłownie żadna nie Mhm. to jest mały, bardzo mały koszt dla, dla deweloperów oni to robią bardzo bardzo szybko no tyle tylko że tutaj niestety wchodzą licencje Nintendo i te wszystkie testowania to musi być dobry kawałek kodu a nie coś co na PC i na konsolach innych powiedzmy w miarę działa na Switchu ma działać perfekto inaczej oni tego nie wypuszczą no tak ale zdarzały się jakieś przypadki gier które słabo chodziły chyba nawet ty coś mówiłeś tak, na przykład Overcourt, który... A, no właśnie, Overcourt, który niby taki... Dostał indy... już aktualizację. On dostał dwa dni później, i ja o tym mówię, to już dostał aktualizację. <grym> I co, i to spowodowało, że już chodzi dobrze? Jest w miarę okej. Okay. W sensie, no, 30 lat, tak, ale... Przynajmniej jest to stałe, a nie urywa. Więc to mhm. da się drać. Mhm. Dobra, niech się rozwija. To um... wszystko jest z korzyścią dla nas, tak naprawdę. Dla rynku. Oczywiście. Im więcej, tym lepiej. Tak. Słuchajcie, ale jesteśmy przy sprzęcie to widzieliście tego genialnego newsa z dzisiaj, w sensie to jest dla nas z dzisiaj, <śmiech> dla innych z poniedziałku. Tygodnia. <śmiech> e, Z poniedziałku, tak. E, że Sony robi nową wersję, właściwie tak, no, nową wersję vr ale to nie jest nowa generacja, tylko ulepszają ten swój headset o dodatkowe rzeczy, takie jak na przykład HDR pasfru, którego nie było w pierwszej wersji okej, okay, no. Mają to PS4 Pros, z hdr i muszą mieć hdr -a. I nie, tam, dziwne, że Ja gdzieś jeszcze, wiesz, zmieniają, dodają na przykład słuchawki, które mają być bezpośrednio w tym headsetie. No cuda, cuda, wianki. I rozmawiałem dzisiaj z kolegą, który ma pierwsze, no, pierwsze PSVR i zobaczył tego newsa, to <laughs> powiedział jedno ta druga wersja to jest to PSVR, które powinno być jako pierwsza, Że tamten produkt jest po prostu nieskończony. I oni go wydali na prędkości, żeby od stad pokazać wow, mamy VR, nie? A tam jest dużo niedoróbek i dopiero ta wersja, która dopiero wyjdzie będzie miała dobrą rzecz. Niestety problem jest jeden z tą drugą wersją, że nie, jeżeli ktoś posiada PSVR pierwszy, to, musi, to wraz Drugo, z drugim headsetem, tym, tym nowym musi wymienić też tą jednostkę centralną, która tam przechodzi. Nie można jej tak po, po prostu podłączyć pod tą, co jest w tej chwili. Nie? Ma podłączoną i że po prostu headset co dołączasz. Nie, tylko trzeba podłączyć tą now ten nowy tam processor unit, jak to się nazywa, który się podłącza po USB do, do, do ps 4 nie, niby mała rzecz, ale może kogoś irytować, że to jest to... Ale dlaczego ja mam to odłączyć, jeżeli to jest to samo, nie? No, nic się tam pozmieniali. Yy, no. Ja mam pytanie, no. czy, czy na to są jakieś duże gry oprócz Resident Evil? Nie. <laughs> Okej. Okay. Dobra. To nie, nie, będzie nie, wiesz co? Będzie Skyrim, no będzie, Doom. będzie Fallout. Mhm. E I Doom. Doom będzie. Doom... Przecież zapowiadali, ja, coś tam jeszcze przecież, z Batmana takie było. I to nie ten Batman VR, tylko coś jeszcze innego, coś pamiętam było. Zapo Były jakieś tam zapowiedzi. No dobra Te, te VRów, i... za, wiesz, zapowiadają, że to jest przyszłość gamingu, nie? Jak macie 1000 zł, na, na razie to nic nie wychodzi. Te, te, to można kupić Switch'a zamiast PlayStation VR. No, dokładnie tak. Lepiej, na pewno. No jestem ciekaw, Dobra. czy na WGW będzie dużo vr znowu. Może poznamy jakieś nowe no, rzeczy. Chyba mniej w tym roku. No jestem ciekaw, czy to będzie prorocze, okaże się. Będzie jedna ta, będzie cała hala z youtuberami. Wreszcie poznamy <grym> swoich ulubionych youtuberów. Chłopaki? <grym> A... Nie wiem, pan Kubaka będzie. <grym> Ja bym kupił tego nie, vr znamy. bo był tańszy, żeby chociaż mieć jakieś opinie ten temat, a tak to faktycznie... Jak pokazać to mocno, znajomym się... raz do roku. No tak. Jako... Że przyczyścić szmacką, że co tak leży, <śmiech> nie, taki, takie białe, to, to tak... Nie, no, no tak, myślę, to, że... Że... Nie, to tak, tak przetry tak. wygląda na półce. <śmiech> no mogłoby tak być niestety. Ja w ogóle jakoś tak nie cierpię na brak platform do grania, więc to tak bardziej takie chcieństwo, czarodziejstwo. Fajnie byłoby po prostu być na bieżąco, co tam się dzieje w tym vr i tylko tyle. Po prostu. Bo nie sądzę, żebym był w stanie kilka godzin w tym grać. Mm -hmm. Czy pozabijałbym się pewnie, powywracałbym przedmioty w domu, miałbym pobijane ściany, sam by był cały pobijany. Jakoś nie widzę tego specjalnie, ale to... Y Zobaczymy, czy Dobra. to jest przyszłość rozgrywki elektronicznej, ale coś, coś nie wygląda na przyszłość. Nie, przyszłości, przyszłością rozgrywki będzie 4K, HDR i inne duperele. No tak, tak. Tak to będzie wyglądało. I, I nadal 30 klatek. I still 30 per No, w ogóle e... ciekawe czasy czekają nas, no bo to Scorpio wejdzie czy tam Xbox One X, jeszcze mówię starą nazwę. A, a dzisiaj, dzisiaj wyjechały fajne, fajne wiadomości masa serwisów podawała, bo byli w tym, w siedzibie Microsoftu i Microsoft opowiadał, znaczy dział Xboxa opowiadał, jak wyglądało przeprojektowanie Xbox One co on tam w środku ma, w jaki sposób jest ułożone itd. Tak i, tak I na przykład Hubert, pamiętasz jak mówiłeś o Turbinie? Mm. Że tak, tam jest, jest turbina, turbina i jest strasznie głośno. Jest turbina, zgadza no, się. No wiem, tylko... że jest, bo była na pierwszych renderach. Ty, Ale poczekaj. Tyle tylko, że z tego, co e... chłopaki tam w Xboxie mówili, ta turbina jest ciszsza niż w Xboxie One S. Co ciekawe, oni musieli w ogóle przeprojektować cały system chłodzenia e... i jest chłodzenie cieczą, znaczy Cieczą, tak, trochę. Nie ja wiem, procesor to, to jest połączony cieczą z tym, z hitpipami. Tak, tam jest, jest, jest specyficzne, yy, specyficzny sposób chłodzenia tego procesora. Yy, no, bo to jest SOC, tak? Wraz mm. z. z no, no nie wiem, kietołą. no mi to wygląda turbina z Playstation 4 1D1. 1. Może ci to wyglądać, ale tam oni wiesz, pokazywali, że na przykład rozważali różne typy. Yy, tych e, kratek wentylacyjnych z tyłu, nie? I, i, I w końcu zdecydowali się na taką e, jezu, sześciany takie, jak macie w e, miodzie, nie? to na, na coś takiego się zdecydowali, bo się okazało, że to jest lepszy przepływ powietrza. E, tam pokazywali, jak wygląda ułożenie dysku, jak, w jaki sposób, wiesz, musieli porozkładać niektóre elementy i to jest naprawdę kawał sprzętu takiego ładnie zrobionego w środku, po prostu. Wiecie, tak oglądacie, to jest ten IT porn, tak zwany, no ja, jak ja, tam wchodzicie i... No, ja, no ja tak no, miałem nie będzie zwań. miał trzech kilogramów powietrza, jak jedynka, ten pierwszy łan. No. no tak, ale ja powiem wam, że jak złożyłem wite to też właśnie uznałem, że pod względem inżynieryjnym naprawdę ładnie zaprojektowany sprzęt. Także czasami... Ja no wiem, o to co to chodzi. Dobla. Słucham? Bardzo... Uczą się od jabłuszek od, jabuszek. <laughs> od Tak, od jabłuszek, a ja zapominam, nie? Pod... <laughs> Bardzo tak. ładnie ułożone, podpisane. No, no, faktycznie stelisowane no, się przyzwoita. Mówię, polecam wam, wam, z sobie na Engadget, czy nawet na konto YouTube'owe Diverge, tam sobie znajdziecie odpowiednie materiały, które dotyczą. No, ale to wiesz, no, no inżynierzy gadają jedno, reklamują, a, a będzie coś innego. A wiesz co? Tylko, że ja jestem w stanie bardziej uwierzyć inżynierowi niż pr -owcowi. czyli tak jak wychodzi film i mówi 4K, nie? Awesome gaming, czy coś tam. Nie, a inżynier mówi jest 30% cichszy, bo zaprojektowałem go, żeby był 30% cichszy, nie? No bo niech on nawet jestem będzie wobec... i brzydki, głośny, byleby się nie przegrzewał. Dokładnie. Tak pierwszy one. No, tak jak pierwszy one. Tak, a pamiętam, że to było tak krytykowane, że wygląda jak VHS stary, że takie stare JVC. Ale to, a, wiesz co, wszyscy przestali gdzieś potem tam mówić. po... Wiesz co, wszyscy przestali mówić, ale prawda jest taka, że Xbox One, który, który wyszedł, ten pierwszy, to nie jest skończony produkt i to widać. To widać tam bardzo myśli? mocno, że był robiony na szybkości, bo projektowali SK w tym momencie. Oni hmm. chcieli wydać S tylko nie zdążyli jej dokładnie zaprojektować. Dobył cały, cała magia. Jakby się im udało nadle, wiesz... Wyobraźcie sobie, jakby inaczej wyglądał świat, w którym jest sobie PS4 i Microsoft wychodzi z takim małym sprzętem, jakim jest Xbox One S, który ma w sobie HDR-y, cudawianie tak, tak jak ją w tej chwili widzicie, ale wyjeżdża o dwa lata wcześniej. No nadal by był problem z tymi, ze wszystkimi DRM DRM To są inne no. rzeczy, ale wszyscy by patrzyli na to, że konsola jest mniejsza niż PS4. Nie jest mniejsza, jest że sama albo trochę większa? Xbox One? Nie, jest, jest właśnie, jest mniejsza niż PS4. Xbox One jest A może, A. nie. Jest mniejsza niż, niż PS4. Jest, wiesz, ma... E ten, ma wspiera tam cztery cudawianki, i to wszystko oni projektowali. W trakcie, jak wydawali Xbox One, tego pierwszego, to oni już nad tymi rzeczami wiesz, mocno myśleli. Właściwie nie myśleli, oni chcieli skończyć tą konsolę i właściwie roku im zabrakło. No, ale to Rok tak samo spokojnie... jak w przypadku Sony z PS4, to też oni pewnie o tym myśleli, więc tutaj myślę, że to porówni, tak. A porówni, no. Bo po prostu albo nie, jest, nie starczyło czasu, albo pieniędzy, albo. Nie, tak no nie akurat mogę. z PlayStation za, 4. Za, za, za droga i tyle. Wydaje mi się, że, że z PlayStation 4 Pro akurat to była zachcianka Sony potem. Hej, musimy mieć konsolę w 4K, bo nam się telewizory 4K nie sprzedają. I, i musimy Oj, zrobić nową no, konsolę, tak która obsłuży 4K. No bo no. PS4 Pro jest dużo większą konsolą niż PlayStation 4. To podstawowe zgadza no. się. No, nie da się ukryć, że, że właśnie ekrany trochę wyprzedziły w ogóle tę konsolę i to, to może macie rację, że to dodać. Myślę, stało. że PlayStation 4 Pro to jest taki produkt. Zresztą Xbox One X to samo. Jeszcze sobie jest no, parę lat. To nie jest nowa generacja, sprawdza. Jeszcze się. sobie z parę lat poczekamy na nową generację. Też mi się tak no. na najważniejsze, -uh. że były dobre gry. Ma jakoś je ja narzekam na ich brak, także. Znaczy, dobrze pogadać o technologii, bo to też jest potrzebne. Ja trochę jestem zainteresowany tym X-em. Ale i tak, żeby cały ten setup kupić, to trzeba wywalić taki, taki szmal, że tak naprawdę to jest obecnie tylko plan. Nie, ja, ja teraz bym nie musiał, nie. tylko HD, hdr nie mam, ale mam 4K w swoim ekranie w tej chwili, więc pewnie bym to widział tylko. Nie wiem, po co miałbym to 4K widzieć? W sensie, no na tak małym ekranie to chyba nie ma po co. No nie ma. Ja dochodzę, po co, dochodzę więc... do podobnych wniosków, że te ekrany 4K sprawdzają się świetnie, jak się daleko siedzi że dopiero wtedy widać. Ale też to znowu takie moje tam małe, bo nie mam takiego ekranu, więc mogę tylko tyle mówić, co tam gdzieś widziałem gdzieś u kogoś. A to nie jest to samo, jak eksploatujesz na co dzień. Znaczy, chyba jak daleko siedzisz, to ci wystarczy w hd bo... A tak, nie tak. Tych, znaczy na kwestia dystansu, bardziej to w tempo. Mhm. Może jest w ale przy... Mały, tak jak ja mam na przykład monitor w tej chwili y, 27-calowy. No to i tak jest duże zagęszczenie, y nawet na full HD, więc. Jest mm -hmm. to, oh, bardzo duże zagęszczenie, bo, bo to jest 4K. Y ale umówmy się szczerze, to 4K tutaj jest takim, taką trochę fanaberią. Ja, ja bo ten, on wcale nie potrzebuje. ja, ja tak muszę trochę skorygować moją wypowiedź, bo nie dodałem do tego, że to chodzi o duże przekątne. Że jak masz dużą przekątną, to ten ekran 4K ma sens, jak się daleko siedzi bardziej. Tak? Tak. Przekątna do ekranu 4K, to myślę, no. jest mi minimum 60 cali. Tak, tak. To teraz robię reset z telewizorowy i faktycznie dochodzę do podobnych wniosków także może faktycznie to, to chodzi o te wielkie ekrany, dopiero wtedy to będzie miał największy sens, ale też wolałbym te 60 FPS-ów. kurczę, wiele razy bym gadaliśmy, ale to byłoby świetne gdyby w końcu coś zrobili w tym aspekcie, no, ale dobra najważniejsze są gry, Co sobie muszę to uświadamiać na nowo, Właśnie. że liczy się to, żeby dobrze Właśnie, się grało. najważniejsze są gry i dobra, to wiecie co? opowiemy o grze, o której my sobie ostatnio, tam gadaliśmy ze dwa odcinki temu na temat trailera, nie? nie? Tak, to jest to jest trailer jest z rybami, nie? <laughs> za jest taki super. I chłopaki, wy zobaczyliście sobie ten trailer ostatecznie, nie? No ja widziałem. I zagraliście e, w, <laughs> no w dre? Nie widziałem trailera. No nie, zarabiałeś w dre, nie, oglądając trailera? No nie wiem, jak to tak można. <laughs> no. Ale od nie gra, bo jestem tego ciekawy. Dominik. Właśnie, bo ja agitowałem, żeby coś zobaczyć nowego i coś unikalnego. Mowa o grze Fishing Planet, która właśnie pojawiła się na PS4 i ewidentnie jest to mm, nie do końca szczęśliwy port z pc bym tak powiedział, nie wiem, bo tam Hubert, Hubert mało spędził czasu i, i ja najbardziej, najbardziej byłem zasmucony tym, jak ten interfejs jest zaprojektowany powiem szczerze. Jest ewidentnie geneza pecetowa, aż się prosi, żeby podpiąć myszkę i po prostu klikać, ja tam się po prostu męczyłem nawigując i to najbardziej pamiętam, że nie było zbyt atrakcyjnie dla mnie to zaprezentowane, bo kurczę, no to chyba łowienie ryb na konsoli to jest nudne zajęcie. Po prostu. Ja tam chyba wytrzymałeś pół godziny. <laughs> Mówienie ryb na konsoli to ja jest. Naprawdę, no słuchajcie, zajęcie. tam się. Jeszcze ci ludzie tam jeszcze. Jest, takie są takie wspólne miejsca, ci widać innych graczy. I to jest tak pozbawione emocji. Znaczy, nie wiem do końca, jak wygląda Grywana gra w łowienie ryb. O tak powiem. Oprócz tego, co kiedyś mówiłem, że grałem na Symbianie w polską grę. Hooked on Creatures from the Deep bodajże, czy coś takiego. Była taka dobra gra i ona była grywalna, tylko że przy nagraniu rozmawialiśmy. Być może nostalgia mną kieruje i wtedy po prostu nie miałem skali porównawczej i, i może to też było nudne, ale wtedy jakoś w tamtym okresie życia po prostu grałem jak zły i, no i myślałem, że na tym P4 teraz w tym Full HD prawdopodobnie to ładnie to wygląda. Zobaczę atrakcyjną grę rybacką, no i kurczę no wytrzymałem, tam ze trzy poziomy nabiłem tak naprawdę i, i nawet nie dotarłem do szczupaków, więc żadnych emocji powiem wam, żadnych po prostu, no prawie zasnąłem, no prawie zasnąłem, no to mówię nudy, Tak no jakby... bo tak naprawdę, no nie, wydaje mi się, że łowienie ryb to jest rybność, rybacka, jest... czego ty się spodziewałeś ale, dobra, ale po kolei, tak jest kreator postaci No nie, Hubert jest, można grać kobietą mężczyzną. Yes, yes. <grym> tak. i mężczyzną Mo Tak Można grać babą To dwa na dziesięć To dwa na Ale są kraciaste no, ale koszule Sorry, ale to jest już 2 na 10, Bo można grać babą no. Nie, to to nie, to, to już taki frazes No nie wyciągaj tego za każdym razem no. Ale ważne, że jest kraciasta koszula <grym> A, bardzo pasuje do lore no to... łowienia ryb moim zdaniem, bo... Oczywiście. Tak, ale kurczę, no może gdyby był jakiś kontroler, no ja teraz zainspirowany zacząłem szukać, i nawet Piotrek tutaj zasugerował przed nagraniem, że w ogóle na Wii jest dużo gier rybackich i faktycznie to jest z tego zatrzęsienie, znaczy zatrzęsienie co najmniej kilka gier jest jest kontroler ja być może jeszcze dam szansę temu tematowi prawidłowo wyposażony w akcesorium growe typu wędka. Tak jak kiedyś mówiliśmy, że na Dreamcast była taka gra nie wiem, tutaj y, Tomka może aktywizujemy, bo Tomek jest przecież właścicielem konsoli Nintendo. I czy kiedyś grał w ryby, łowienie ryb na konsoli Nintendo? Nie, nie grałem, bo nie lubię łowić ryb. Kurde. No nie mam z wami tutaj porozumienia. No, ciężko, ale. <grym> ale pamiętam kiedyś była taka grana Dreamcasta. No, no to była, jest była. Z Wędką. Tak, tak, to tak. Jest z Wędką. Nie, bo... Jak się ona nazywała, to nie pamiętam, ale też podobno była bardzo fajna. Czy wydaje mi się, że. że... Jak już tam się dojdzie w tej grze do wyższego poziomu i, i zacznie się łowić szczupaki, które agresywne są i walczą zanim to z wody wyjmiesz, to może jest fajnie, ale naprawdę tam jakieś podstawy, jakieś basy, nie wiem jak to jest po polsku, co to za ryba. Po prostu zero emocji. Ta ryba no to jest tak, zarzucamy wędkę, spławik widać, że się rusza, ryba, ten gracz podpowiada, kiedy zaciąć, zacina się, wyciąga rybę i tak w kółko. Nie ma w tym żadnej emocji po prostu. Ale no, potem nie ma jeszcze sprzedajesz, te by... A karę takie... dostałem. A dostałeś <laughs> karę? Nie, bo Nie, jako właśnie Jest parę smaczków tak naprawdę, tylko trzeba o tym pamiętać, że ta gra to jest jednak symulator yy, sensu stricte, czyli są wszelkie spławiki, yy, różnego rodzaju przynęty, wędki, kołowrotki. To wszystko jest licencjonowane. Z tego co wiem, to są znane marki w ogóle. Może nie, niepopularne w Polsce, bo generalnie gra... No, pokrywa, powiedzmy, sporą część stanów. Jest sporo, sporo znanych łowisk ze stanów. No więc ja też. Mo może gdyby dało się w Polsce połowić, może to byłoby bardziej atrakcyjne, a z drugiej strony, czy ja bym chciał wyciągać tego karpia, powiem szczerze, wręcz jakiegoś węgorza. No a tak. to by zależy na bardziej, właśnie takiej symulacji, czy na arcade'zie, czy w tej przyjemności? Na arcade'zie, wiesz, jednak, bo, bo ja pamiętam dobrze to. No to tą zagranę zagranę. sobie w Zelda Twilight Princess, tam jest, pomysł, mamy sobie połowić ryby. Jest naprawdę bardzo przyjemne, z tego co opowiadasz, No właśnie, bo ja, ja prawdopodobnie szukam w łowieniu ryb arcade'u, po prostu, żeby to było emocjonujące, żeby ta ryba walczyła żeby coś się działo. Do zagdajny w Zeldę. <grym> ja jest, Trzeba jest tutaj... stworzyć Forza Horizon do łowienia, do łowienia ryb, mówiłem. Fishing Horizon? Fishing Horizon, no. A co, że wysiadałbyś z auta z wędką po prostu, z bagażniku miałbyś sprzęt. <grym> Panie, ty nawet nie dawaj ten ten na nich pomysłów. No zaraz ktoś tam, wiesz, pod, podłapie, coś tam wiesz, podłapię. To jest takie DLC dali. Nelce z rybami do Forza Horizon. No i na przykład wiesz szczupaki, no nie? Albo jakieś karasie, albo węgorze z tyłu Karpia. jakiś wyścig, 300 na godzinę Lamborghini, a, a ty łowisz ryby. A na Wielkanoc, na przed Karpia możesz złowić, no nie? Nie, nie na, wielkanoc, na Wielkanoc, na Wielkanoc to ty chyba jajko Karpia. możesz złowić. No, na na Boże Narodzenie. Nie, ja oczeki... Znaczy, powiem tak, ja się trochę zawiodłem, bo ja oczekiwałem, że to będzie ciekawa gra rybacka, bo miałem znakomite doświadczenia okraszone do, dużą dozą sentymentu z Symbiana i tej polskiej gry Hooked on Creatures from the Deep, która była dobra, której nigdy nie skończyłem i tam nawet był cel gry, że można było złowić potwora z Loch Ness, czyli już widać, że to był arcade, a tam te ryby walczyły, naprawdę i jakoś to było fajniejsze, no, jeżeli uda mi się do tego dostać jeszcze i zdobędę gdzieś tam jakąś Nokia 95 gdzieś tam, uda mi się pożyczyć, to spróbuję to odpalić i zobaczę, czy po prostu będzie załamka, czy to będzie fajne bo bo wszelkie recenzje na YouTubie, bo tam widziałem, jeszcze się jeszcze są dostępne, są entuzjastyczne i ponąć dużo ludzi było, nie, nie jestem jakimś wyjątkiem, że ja w to grałem. Teraz większe szanse widzę, w, w, no to jest jakaś fajna nisza, to łowienie ryb, no kurczę, wydaje mi się, że jest trochę nie, nie, niewykorzystane, ale chyba nie jestem targetem po prostu na, na symulator rybaka. No bo to, ta wędka mogłaby być fajna, to jeżeli to jest ruchowo jeszcze i zarzucasz i wyciągasz i ta ryba walczy i no może być zabawne. A takiego no. czegoś nie było na Kinecta czasem albo na Mowa? Coś mi się kojarzy, że mogło coś być. Na no, Mowa mogło być. M mogło coś takiego być. Były znaczy... takie minigierki, ale to... Hmm. No. Ogólnie nudy, no to straszne. No. Zresztą to, to mnie, mnie, mnie na badzie zmęczyły te menusy. Jak ja tam miałem szukać tego spławika, to myślałem, że padnę po prostu. Zamęczyłem się. Tam no może da, jakoś to porządkujmy. No tak, w grze jest wielki sklep z akcesoriami. Wszystko kosztuje. Kosztują podróże, kosztują licencje. No i właśnie Gra dlatego dostałem karę. Dlatego... Tak, tak, tak, dokładnie, dokładnie, to jest to, jest to, bo ta gra na Symbiana jak najbardziej była płatna, tam nie kosztowała jakiegoś majątku, ale, ale była płatna, bo na przykład mówiłem w początku o karze, dlaczego dostałem karę, bo yy, chodzi o to, że tam się łowi, yy, czasami możesz złowić na przykład rybę medalową, czyli jakiś wyjątkowy osobnik, tak, i wtedy jak taką rybę yy, bez licencji zatrzymasz, to po prostu z automatu dostajesz karę. Chociaż tak, tak wyszło, że z automatu, bo pojawił się komunikat, że ryzykujesz y, karę, ale może zaryzykować. Znaczy, że może spróbować, y, może nie zapłacisz. Oczywiście bank natychmiast, płatność poszła wirtualną drogą. Także nawet udało mi się w czasie mojej krótkiej kariery Baka na p 4 dostać karę, tam 100 tych kredytów czy tam dolarów w grze. A Boże, bo ja zrozumiałem, że prawdziwą w tą walutą płacisz karę. Nie, to już w ogóle byłoby, to ho, ho, byłoby tragiczne. Dobra, to by była zabawa. Bo Wyobraź <śmiech> sobie, że w ogóle pobierają ci z konta 100 zł, bo złowiłeś wirtualną rybę. To jest przecież dramat. To, to straszne. Panie, zrobię taką grę, Będzie, nikt, nikt No Jak nie... symulacja, no to symulacja, no ludzie, no ale autentycznie tam, tam tak. właśnie, do, jeszcze porządkując można, ku, nawet trzeba kupować licencję wędkarskie, można kupić podstawową i taką zaawansowaną, ja tam dobrnąłem do trzeciego albo czwartego poziomu w tej grze i wiem, że od szóstego pojawiają się szczupaki, ale nie, wy, nie starczyło mi energii po prostu, bo tak przeraźliwie nudno, albo może niewypoczęty do nie siadałem, nie wiem po prostu, jeszcze no nie ci nie ludzie tam ta gra jest około. nudna ona jest po prostu przeraźliwie nudna, tam się nic nie dzieje. Ale bo... czekajcie, czy, czy, czy chodzenie na ryby jest, tak gdyby, wesołe? No, siada się nad tą wodą, bierze się piwko i czekasz, no. No bo właśnie już o tym gadaliśmy, ja potrzebuję Arkady, ja potrzebuję, żeby ta ryba walczyła o życie, tak? Żeby, tak jak ten, jak ten człowiek, człowiek musi, wiedzieć, widzieć tam paski, nie? Musi nie, widzieć typu... śmierć. Krew, bryzga. Nie, nie albo nie, Hubert, wiesz, tutaj ma level, patrzysz na, na ten, na łowisko i na widzisz ryba, e, level trzeci, level 5. nie, nie, to, to takie łowisko to nie idę, idę dalej, nie, idę dalej o, to jest dobre, wciśnij X i, i czekasz, I tak, i tak się zmniejszają te kółeczka, zmniejszają i, i, i Dominic, o, teraz muszę nacisnąć wyciągasz, albo, nie? to jest dokładnie ten te, te moment debaty, to można rozwinąć tą ideę, bo tam e, walce brakowa... z rybami do Duma no, w sumie. w sumie. Ryby z piekła, no nie? Był... Fishing DLC. I teraz Hubert, Hubert założył firmę. Fishing DLC i będzie robił im DLC. Do wszystkiego, no elbackie. nie? Do wszystkiego, Ale wiecie, jak to byłoby dziwko, gdyby się okazało, że Forgey Horizon da się wysiąść z auta, to już byłby szok. Podejść do bagażnika, wyciągnąć wędkę i łowić tam taką zatoką. To W tym DLC z zimą. A Jeszcze. ja bym to kupił, wiesz? wiesz ja normalnie wycinałbyś... byś miał kawałek lodu, tak. nie? I, i siadłbyś sobie <głos> i zaczął łowić. Ale zobaczcie, że to jako taki e, dowcip to byłoby genialne. Moim zdaniem to by się sprzedało. Ludzie by kupili z ciekawości, zobaczyli, jak to możliwe, że można łowić w grze samochodowej. To byłoby no. coś. No. Jeżeli by to było dobrze zrobione, jasne. Ale wiecie, co sprzedało niesamowite jest to, że. <głos> A i musisz licencję rybacką kupić. Tak jak w granturizmu się chowało, no, tak. y, a czy znaczy robiłoś licencję kierowcy. I, i u rybackie rybackiej, i tam wiesz, Rapala, nie? To. Ja ja, ja by byłem, gdyby tak zrobiło jej w tym w Ludzie by sobie, wiesz, wycinali przelębeli wędki podczas me meczu. Przed, przedem, tej, nie, zami zamiast, tych, zamiast bijatyki to jest ale, łowienie rybek ale już popłynęliśmy, ja pierdzielam totalnie ale zobaczcie, to jest jednak, to jest taki dosyć ważki temat, no nie, to łowienie ryb można wszędzie zaimplementować tak naprawdę no, jeżeli ktoś czyta czyta do łowienia ryb, to w każdej grze japońskiej jest, tak jak kiedyś z nią rozmawialiśmy no właśnie Ania każde, nie każde, lubi każdy JRP tak, tak. posiada łowienie ryb, ja to grind i to trzeba zrobić, nie, nie ma to tam To po prostu jest misja, gdzie musisz tych tam 10 rybek wyłapać mm -hmm. Później możesz to pominąć, totalnie i olać, Ale te pierwsze 10 ryb musisz zrobić No, no tak, ale Jest przecież ten final fantasy Łowienie ryb Oczywiście, w każdym final fantasy oh, w, w ogóle tak sobie myślę teraz, że być może szkoda, że nie zakresie Multiplayerowego łowienia ryb Także na przykład zobaczmy Huberta Jest takie coś? Tam jest multiplayer, w sensie, nie wiem czy widziałeś inne gracze. Nie, nie, nie, to ryby są AI, tam jest jeszcze w, w tym trailerze było, że jest y, złożony system AI ryby, no nie zauważyłem tego, powiem szczerze, bo po prostu bierze, zacinano, raz mi zażarła przynętę, faktycznie, jak za szybko zaciąłem, to była informacja, że o, zjadła ci przynętę i nic nie masz, no nie, i, i o, przynęta też kosztuje, także ta, ja myślę, że ja bym w tej grze zbankrutował szybko, bo po prostu bym nie dał rady opłacać tych podróży. Nie, dobra, jako symulator myślę, że tak, jeżeli ktoś lubi łowić ryby, ale naprawdę jest ekspertem, bo ja na nie czuję się na siłach nawet mówienia tych owrotkach, bo ja za mało łowiłem w życiu realnym, żeby jakby się tego odnieść, tak? nawet te marki tak słabo kojarzę. Dla mnie po żyłka to była żyłka, to się okazuje, że są żyłki różnego typu, różnej grubości, długości, okazuje się, że trzeba dobierać żyłkę do wagi ryby, co w sumie jest logiczne bo może się zerwać taka ryba tak naprawdę. No, myślę, że jest sporo niuansów, jak ktoś po prostu jest pasjonatem, to może być fajna gra, po prostu żeby żeby, no, mógł po taniości, tak, bez jechania gdzieś tam w zimowe wieczory, kiedy nie może wędkować, powędkować na tej konsoli, ale mam trochę zastrzeżenia co do jakby interfejsu użytkownika, że, że jak tak skakałem między Destiny a tymi rybami, no to jest po prostu jakaś totalna przepaść. Widać, że tam w Destiny to jest idealnie pod konsole zaprojektowana, a tutaj po prostu geneza pecetowa. No i większość recenzji jest na pececie, więc myślę, że to wyszło dlatego na PS4 jako free to play, bo tego by nikt nie kupił. Obawiam się na konsoli. Wątpię, żeby się znalazł wariat, który by to kupił. Ja na pewno nie, powiem szczerze. Za darmo mogę <śmiech> sprawdzić, ale... Znaczy, jest to ciekawy temat. Na pewno będę wyciągał jeszcze jakieś rybne gry, bo, bo szukam świętego grala w tych grach, bo, bo wierzę, że jak miałbym tą wędkę w łapie, taką wirtualną, to, to by zadziałało. Miałbym trochę zabawy, ale jeżeli to jest party, nawet nie czułem tego, że ja zarzucam odpowiednio. No, nie czułem żadnej imersji tej słynnej. Naprawdę. Chociaż gra jest bardzo ładna, no nie, Hubert? Musisz przyznać, że widoki... Tak, gra jest liczna, chociaż nie trzyma że... 30 klatek. Yy, właśnie, on ma problemy na konsoli. To fakt. Nawet menu zamula. W ogóle yy. mi to zamuliło, yy, Mi się tak zawiesił tutorial. Na najpotężniejszej konsoli na świecie. Ola nie boja. no, to nie jest, bo to nie mamy pro. ale Nie to nie jest. Pro, ale zdarzyło nie. mi się, słuchajcie, że, że tutorial się zawiesił. I wiele może dlatego coś tam moja opinia jest jakaś tam zniekształcona, ale po prostu musiałem yy, zamknąć grę. To się rzadko zdarzyło, że po prostu tak się zacięły minusy, no, że nie byłem w stanie. Czyli najwyraźniej szybki port. No i lokalizacja nie wiem. Chyba widziałeś, jak to jest przetłumaczone? Też trochę tak, tak. Na, na, na odwal. Widziałem. Ja jestem ci... translator Google? Nie, nie, nie, nie, nie ten A, poziom. Po prostu dziwne jest. Dziwne jest tłumaczenie. Nawet nie przytoczę teraz, bo już parę dni temu grałem. Hmm. Może gdybym miał kontroler do grania, no i animację już rozwodzić, prędzej na Wii U bym zagrał w jakąś grę rybacką w tej chwili, bo wydaje mi się, że są gry ryb, w łowienie ryb, które są fajne, wierzę w to ciągle, a jak to wyjdzie w praktyce to się okaże, na pewno nie będzie to Fishing Planet, nie dobrnąłem do szczupaka, chociaż bardzo chciałem, naprawdę, miałem ambicje, ale się nie dało po prostu, może gdybym pontony były, jakieś takie rzeczy. Żeby dało się na przykład na środek jeziora popłynąć, ale nie, nie ma takiego czegoś. Ma tylko tak smętnie iść na brzeg yy, i tyle. No, to dobra, już wystarczy tego smutku, bo to naprawdę yy, wątpię, że ktoś to sprawdzi nawet. Chociaż jak za to może. Kto wie. Dobra, <śmiech> to. Yy, Straszne. Yy, giereczki, giereczki fishingowe. Yy. Może zapomnijmy. No, nie ma co. Chociaż... chciał usłyszeć, to usłyszał, nie? Tak, ale jeżeli, jeżeli kiedyś na Wii u będę miał, czy Wii, i trafię... Ja, ja przetestuję, ja mogę testować gry rybackie, mogę taką mieć niszę. W sumie. <grystanie> Oj, nowe powołanie. Tak. Dokładnie <grystanie> tak. Dobra, to słuchajcie, to ja przejdę tak do takiego dodatku na temat Destiny 2, bo wygadaliście o tym tydzień temu. Tak jest. Znaczy, to w ostatnim odcinku, nie tydzień temu. E i ja także drałem w Destiny 2, ale nie mogłem być na odcinku, a chciałem jednak e, tam parę rzeczy od siebie e, dodać. Więc. Piotrka tak wciągnęło, że wyrzucił z konsoli. <grym> <Spoiler>. Dokładnie tak. <grym> Spoiler alert. Nie, no to jest, to jest prawda. Hubert tutaj, tutaj dobrze mówi. Zgadza e, się, wyrzuciłem Destiny 2 z konsoli, ale dlaczego? I. Może zamiast, zanim powiem, dlaczego wyrzuciłem konsole, Ja powiem, dlaczego to... kupiłem Destiny. <laughs> właśnie. Hubert, ja, ja wyrzucam z konsoli, a Hubert kupił Destiny. Ja ciągle ja, mam, ja ciągle mam. Nie, ja, ciągle i to, mam. Ja, ja nie mam pudełka, żeby mam nie było. Destiny. Ja w, właśnie, Tomek, ty grałeś w Destiny 2? Absolutnie, nawet w nie grałem. Nie lubię tej gry. Ja też. No to... Ja, nie ma na Nintendo Switch. Ja też nie, nie lubię tej nie, gry. jakoś tak nie przepadam za ogólnie Destiny. Nie wiem... Nie wciągnęło mnie to. Testowałem, próbowałem się wciągnąć, ale no, raz, że nie lubię gier multiplayerowych. No pamiętam, e, pamiętam. No. no, Dwa, że jakoś tak, nie wiem, jednak Bungie mi się, a, każdy z, a z Halo jakoś tak mi dziwnie tam, jak oni to z, z, zrobili te Destiny. Każdy się tym podnieca. Ja nie, nie, nie widzę tam w ogóle czym się mogę podniecać. Kurczę, w zeszłym odcinku tak, nie ja nie też wiem, tam no, się bo... emocjonowałem, powiem szczerze, ale już mi trochę przeszło. Tak, dobra, Piotrek, to mów twoją. się od tej, gdy strasznie tak, że, A, tak, rozumiem, że nawet nie inwestuje. Testowałeś tą jedynkę w tym trialu, tak? Takim, Bo był no, taki trial naprawdę. fajny, mhm. że, że można było bez kosztów naprawdę troszeczkę pograć. To nie tak było, że tam 30 minut, tylko konkretnie tam do siódmego poziomu jakoś tak. Ja początkowo tak grałem głównie w Destiny. Dobra, ale to pozwólmy Piotrowi powiedzieć, bo, bo Piotrek więcej pograł. Tak, No, ja dokładnie nie, nie sprawdzałem, ile ile e, podrałem sobie, ale ten 20 level wbiłem. Mam tam 200, w tej chwili 277 light, jakoś tak. E, więc trochę e, sobie podrałem. I mogę stwierdzić tyle, że dra jest naprawdę fajna. No bo w końcu mam ten 20 level i chciało mi się grać to wszystkie dodatkowe aktywności, jakimi są przygody, jakimi są strajki. Gdzieś tam Nightfalla próbowałem, no Raida nie, niestety nie miałem okazji zobaczyć i może kiedyś. Dodatkowo no sama fabuła też jest cudowna i, i fajnie, że, że ją wprowadzili. No ale tutaj zaczynają się powoli pojawiać aspekty takie jak Milestone y i... Coś, co się nazywa chyba Bounties. a nie, to wcześniej było Bounties, teraz to się jakoś... Teraz są frakcje i z frakcjami się tam, tam trzeba punkty nabijać. Czyli... Wchodzi coś takiego jak praca. Tak to można nazwać w cudzysłowie. Czynnością, to jest po prostu wchodzenie codziennie, dzień w dzień do Destiny 2, żeby coś zrobić. Bo mamy nowego Milestone'a. On... Często jest to tam, e, są rzeczy, które są tygodniowo ustawiane, ale są rzeczy, które są do zrobienia codziennie. I trzeba wejść na te 2-3 godziny i, i zrobić, a jak już robisz jedno, to nadesłuchaj, a to sobie walnę jeszcze, wejdę sobie na, na kursybu i, i, i powalczę PvP, albo e, pójdę i zrobię sobie ze 3-4 strajki, no bo jak już jestem, no to dlaczego nie? No i tracę na tym masę, masę czasu, którą mógłbym po prostu poświęcić na zadranie Następne drive, które dosłownie mi wychodzą ciągle, a ja nie mam czasu ich ruszyć i kupuję, i kupuję, i kupuję, bo wiem, że chcę mnie zabrać, nie? Więc dlatego, Destiny 2 z mojej konsoli w tej chwili wyleciało, i do, do samej drogi wrócę najprawdopodobniej przy pierwszym, może przy drugim dodatku dopiero. No, to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Destiny 2. No dobra, powiedz coś więcej, no nie, bo mówisz, że ogólnie gra się dobrze, tak? No, czy my w sumie trochę. Gra się dobrze, mi się bardzo przyjemnie strzela, mam. Y, mam. Nie wiem, no, mam masę dobrych wspomnień z tą grą w tej chwili, bo znalazłem swoje bronie, z których mi się naprawdę dobrze strzela. Zdobyłem jakiś fajny, legendarny przedmiot, którego na kolega Robert, którego serdecznie pozdrawiamy, ciągle mówi o, ale ja, ja bardzo lubię dźwięk tej broni, bo jest naprawdę cudowny i to jak to jest zaprojektowane, że każda broń ma swoje dźwięki podczas strzelania, inaczej wygląda odrzut, inaczej też każdy tam, nie wiem, na przykład tak zwany fusion rifle Strzela jeden strzela trzema pociskami, a inny będzie strzelał czterema i to czuć tą delikatną różnicę e, gdzieś tam, gdzieś tam podczas rozdrywki No nie wiem, no na przykład, strajki, które są cudownie zaprojektowane, bo nie dość, że są takie roz, rozwle, rozległe, to jeszcze dodatkowo, jak zaczynacie strajk i wpadniecie w ten sam po raz drugi na playliście, e, to on się zmienia. Bo zamiast czasami wcześniej szliście w prawo, to teraz idziecie w lewo i, i się dzieją w ogóle inne rzeczy. Więc jest to naprawdę, naprawdę fajnie zaprojektowane, że jest jakaś przynajmniej pozorna różnorodność. Znaczy na pewno jest coraz trudniej, zauważyłem, że jak się po raz któryś tam próbuje, to nawet z tym ostatnim bossem mieliśmy, pamiętam, problemy yy, pod sam koniec. Mm. Yy, po, któreś tam próbę z rzędu, także... To się zgodzę no, Jest, jest. Nie, no jest, różnorod, nie sama jest. Gra jest Sama gra jest naprawdę dobra. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji zadrać w Destiny tą drugą część, to serdecznie polecam. Tym bardziej tak jak Hubert kupił w tej chwili za 170 zł? Tak, yy, tak, tylko z UK i kupiłem tydzień temu jeszcze mi nie przyszła, pewnie w tym tygodniu będzie dopiero. No to jest akurat różnica, że za taką cenę możecie sobie spokojnie Destiny 2 brać, odrać, sobie możecie znaleźć może nowych kolegów do odrania strajków, czy, czy też może kogoś wciągnij i wejdziesz tak, w Tak, może wasi koledzy odinstalują grę po tym jak ten, po tym jak zamówiliście swoją kopię. <laughs> da, to da się przewrócić jeszcze, żeby razem pograć. Znaczy, To, to jest chyba to sobie dogadanie. Oczywiście, że się da. Nie, na, na razie, na chwilę obecną nie chcę po prostu, żeby mnie to kusiło, bo to jest cała rzecz powiedziana to jest z że ja mam pościągane dry takie jak w tej chwili yy, dodatek do Dishonored yy, czy, czy też nowy Cuphead i wiecie, odpalam Mówię sobie, o, dzisiaj sobie podram w Capheda nie? Odpalam konsolę i tak widzę obok kafelet z Destiny 2, bo było ostatnio odpalany tak. A zobaczę tylko, co tam jest, nie? I to tak, tak kusi, tak. Weź zajrzyj, albo coś się pojawi zaraz obok na tym kafelku, że ktoś tam grał. O, to pójdę i zobaczę. I nie chcę, żeby mnie to kusiło, dlatego po prostu usunąłem. No, jak zawsze, zawsze dekanie ja nie nie wyrzuciłem jeszcze, ale już troszeczkę dla mnie ten endgame stał się wtórny. Może ja chciał, że to była ten... liniowa gra, bo hmm. już znowu. Pogramy sobie kampanię będę robił. Tam chyba jest multiplayer kampania. Kampanię można e... robić w Tak, w... Nie tak. tak. Nie ja bardzo chętnie jest. jeszcze raz sobie przejdę. Właśnie ja, ja przyznaję, że, że fabularnie dobrze się bawiłem. Bardzo I, I chętnie sobie jeszcze powtórzę, bo w ogóle ja muszę sobie powtarzać, żeby dobrze się utrwalić. A, a to, co zrobiło Bungie, teraz na niezłe I, i w ogóle cieszy mnie to, że teraz. Y... Te misje nie są takie poszatkowane, że teraz jak sobie wędrujemy, Ania ja o tym mówiła poprzednio, to powtórzymy, że jak się chodzi po dużej lokacji po danej planecie, znaczy powiedzmy, przemieszcza się, to aktywności się uruchamiają, jakby wewnątrz tej lokacji. To nie jest tak, jak przednio, że każda to było oddzielne, jakby taka oddzielna instancja. Znaczy w dużej mierze, tak? Mam tu na myśli wszystkim questy: że kiedyś ta, to, co teraz są przygody, to kiedyś były jakby oddzielnie uruchamiane z mapy. Jeżeli się nie mylę, bo teraz mogę trochę mieszać, bo moje doświadczenie nie jest jakieś fantastyczne. Było dość podobnie, ale, ale, jakby teraz to jest takie zgadza się, ale zgadza się, że na przykład one, na przykład rzeczy fabularne nie znikały w sensie nam z mapy, czyli zrobiłeś coś i ci zostawało to na mapie i nie wiedziałeś, czy masz tu zrobione, czy a nie tu masz znikają. to zrobione w końcu. Tak. A to po prostu ci znika, wiesz, że odhaczyłeś, pojawiają się następne nowe rzeczy i Idziesz trochę jak po sznurku, nie? Wiesz po prostu co masz znaczy, robić. Ja, ja z Destiny 2, w ogóle z Destiny, z tą marką mam. Taki jestem rozdarty. Zresztą to trochę tak jak Piotrek, że z, z bardzo, e, bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby w tej grze coś, coś znaczyć. Po prostu. Żeby nie być kamieniem u nogi w tym fire teamie, po prostu. I, i po prostu trzeba dużo, dużo grać w pewnym stopniu poświęcić y, większość swojego czasu na gry właśnie na Destiny, żeby tam osiągnąć jakikolwiek sukces. Bo inaczej zawsze się będzie tym z najniższym lightem, tym tym lamerem na samym końcu, który ciągle ginie, a ja tego nie chcę po prostu. To jest dla mnie przykre, niepotrzebne w ogóle. Dlatego y, trochę tak odstawiłem teraz i, i trochę zaznałem spokoju dzięki temu, bo, bo też było tak, że wracałem do domu i kusiło, kusiło strasznie, teraz jakoś to nad tym zacząłem panować bardziej ale może właśnie to jest zamierzenie twórców żeby żeby od tej swojej gry uzależnić zresztą to nie jest jakaś tam wada tak? to jest dobrze zaprojektowana gra która ściąga do siebie graczy tak? Którzy, która powoduje, że ciągle chce się w nią grać więc chyba okej, okay, no nie tylko, że no nie każdy tak jak Piotrek zresztą powiedział, nie każdy chce poświęcać jednej grze całe swoje growe yy, doświadczenie tak po prostu ale tu, Hubert, Huber, ciebie nie zniechęcamy, no nie? To warto ten ja tytuł zobaczyć. Ja nie zniechęcony, no ja będę sobie no. grał po swojemu, tam jak będę... No ja, ja na przykład w jedynkę to grałem głównie sam. I jakoś, nie Panie. wiem, żadnego rajdu nigdy nie... Nie w żadnym rajdzie, jakoś nie, nie czuję się, że moje życie jest mało bogate dzięki temu, powiem szczerze. Panie. Bo o tyle miałem dobrych wspomnień z takich e, poznawania tych poszczególnych e, przeciwników, tych dodatków e, poszczególnych. Ja trakt, trochę traktowałem jak grę single player i powiem szczerze, gdyby Destiny wyszło jako gra liniowa to ja bym z przyjemnością w to grał jeszcze raz powiem szczerze, ale to, to się nie stanie bo to jest jednak specyficzny tytuł o określonym y, odbiorcy i bo, może nie jestem idealnym odbiorcą, no, nie każdy jest ale, ale nie zmienia to faktu, że warto zobaczyć, Zresztą Tomka też rozumiem, że nie jest jakoś specjalnie zainteresowany Pewnie ma swoje ukochane gry i niekoniecznie musi znaczy, ja mam grindować. To przede wszystkim dość długą kubkę wstydu, którą muszę Ci no ja, tak jak mówisz, to, no, nie jest w stanie wsiągnąć, w, w żaden tytuł tak na dłużej, żeby go no, wyraksować. To tak samo tak jak z tymi tak rybami, do... no, nie? Że po prostu, żeby, żeby osiągnąć, <laughs> nawiążę o, o, ostatni raz, żeby po prostu być, po prostu łowić jakieś wypasione ryby, musisz po prostu grać w tą grę, musisz przeboleć te początki, i po prostu łowić na początku jakieś badziewie. <głos> Dojść do tych dużych. Tak samo jest Destiny. Trzeba na początku się przemęczyć w jakimś stopniu. Chociaż nie odczuwałem tego jako mękę, bo zawsze tam fajne rzeczy wypadają. Chociaż już widzę, że gra przysto przystopowała i te gra już nie lecą tak fajnie jak leciały. Już widzę, że tam grzebią po drugiej stronie, żeby tak za szybko to wszystko nie szło. Żeby jednak te godziny spędzone były nabijane dalej. także A, a ja tam nadal polecam Forza Horizon 3. Odpalacie jeden, dwa wyścigi i pach, nagle się orientujecie po 200 godzinach, że coś tu jest nie tak. No, ale widzisz, to tobie właśnie podpasowała ta Forza, a po, y, reszcie z nas tak, tak nie bardzo. No, już no ja już prawie na... całą mapę wymaksowałem, to już więcej no, nie ma co się ścigać no, na mojej mapie. To tak jest, ale zobaczcie, to tak jest, tak samo ja masteruję sobie na spokojnie tego Ricora, a większość z nas nie jest tą grą zainteresowana. I jakoś ty też nie byłeś specjalnie zainteresowany. No nie, nie. Wiem, czy no, w ogóle... no trochę, ale. Tomek tak, ale... zna tą markę Rekord. No, to co? Znasz, czy w ogóle grałeś to? Zainteresowała cię? No, tak średnio. Ale to jest arcade, to jest fajny arcade, kurczę. To jest no, esencja arcade, gry. Ale... Ale ja w ogóle son, Asoniczka moja a aby niż... Dokładnie, na, właśnie o to chodzi. Wie, że... Większość właśnie Sonika nie lubi, a tak? ja uwielbiam i to jest... Nie, to akurat, ja akurat darzę dużą, dużą, dużą sympatię, bo ja na serce jakieś dużo grałem. Zresztą Sega Mega Drive to była moja kochana konsola. Właśnie ja nie byłem team Nintendo, tylko team Sega niegdyś i Mortal Kombat 3 pamiętam, katowałem niemiłosiernie. Z, zresztą też mało gier miałem, to, to jest też inna rzecz, ale o, kiedyś o Sonicu pogadałem, bo ja sobie zamierzam odświeżyć bardzo chętnie. W ogóle teraz od, odkrywam GameCube'a, którego nam nasz słuchacz użyczył, za co bardzo dziękujemy. I tam po prostu od, znowu się zaczynam cieszyć jak dziecko z grania i chyba o to chodzi tak naprawdę, żeby mieć taką pierwotną radość z grania. A... To jest właśnie Nintendo, a nie jakieś tam PlayStation. No wiem, wiem, ale z widzisz, ale właśnie widzisz, w tym, w tym record znalazłem trochę takiego pierwotnego grania, takiego pierwotnego masterowania. I tam nie nabijam żadnego właśnie lighta i, i po prostu... Chcę znaleźć wszystkie znajdźki, na przykład, które tam w grze są, czy zmasterować wszystkie tam trudne platformy. Czyli takie trochę pierwotne granie, tak? Pierwotne to, co, to, co kiedyś... A ktoś tam z Nintendo nie pomagał w tworzeniu tego tytułu? Znaczy wiem, że Azjaci mieli <grym> tego. Te, chyba twórcy tego, Oj, Izak nam nie odpowiadał, teraz go nie ma na odcinku, Metroida mieli chyba y, maczali w tym palce w tej grze. No to wszystko jasne. No, dokładnie. No, ja liczę na to, że ta marka wróci jeszcze jako odświeżona i będzie jeszcze lepsza. No, bardzo to liczę. Ale właśnie to, to jest ja. piękne, że każdy coś znajduje. Jedni masterują Destiny i tego Lighta nabijają i chcą, mają tam cel na przykład na dzień. Nawet ja to już miałem przez chwilę, że kurczę, no, nie odejdę od gry, jak nie nabiję 5 punktów tego Lighta więcej, no bo będzie zmarnowany czas tak już zacząłem sobie myśleć, czyli trochę wsiąkłem. Ale przyszło otrzeźwienie, że jednak y, lubię gry liniowe bardziej i, i nie chcę poświęcać y, się całkowicie jednej grze, bo o czym będziemy mówić ciągle o Destiny? <grych> nie możemy tak robić. Możemy powiedzieć nie. o Naku 2, który został zignorowany praktycznie przez każdego. A ja, tego, ja też Na tego dwa, nie kojarzę tak. za bardzo, a wyszło w końcu. Nie? Wie, wiecie, że a... wyszedł tak 2? Nikt nie kojarzy. Znaczy, dużo osób wie... Z branży. Z nakiem 2... Z branży... On, jest, z nakiem 2 jest on w ogóle w żaden bo... sposób nie jest promowany. W, w ogóle bo nie był promowany. Co więcej, wiecie co, jakie były jaja z nakiem 2? Że nawet 2 przez, na samym początku, jak on wyszedł, był za darmo. Tak, przez jeden dzień coś. Że była jakaś... Ale i w dzień premiery był za darmo. <coughs> z Osoby, tak, tak. które były zainteresowane nakiem 2 to sobie tego na ta te dwa ściągnęły. A cała reszta udała temat, nie? I nagle ktoś wyleciał, że ej, na dwa wyszedł. I, I wszyscy na prędkości kombinowali, jak to, jak to ściągnąć, a już było za późno. Więc tak, na dwa Ale sobie... Ale to ten, to był jakiś i... błąd cenowy na kilka godzin. E, tak, to był błąd cenowy na mhm. ps nie? Ale na ps nie ca na całym świecie. No. <laughs> Więc to niesamowite. No tak, Nag 2 wyszedł tak samo. Może rekord też wyjdzie. No. Tak, no... S nie, no, ja nie, ja coś, nie znam tej marki NAC. Ja tylko właśnie ciągle słyszę, że takie śmiechy są z tego, tak naprawdę. <śmiech> A ja to, nie rozumiem czemu, co są śmiechy. Bo, no. bo to, to jest taki rekord no i... no właśnie po stronie PlayStation. E, to może to jest gra tak, dla no, mnie. Tak, ale tak. Ale daliście mi synk Tak, to może to być to gra to dla to... ciebie. No to może ja to zrescenzuję, ja w końcu zagram. Bo wszyscy... jakieś grosze teraz kupisz. 20 zł to było na przecenie kiedyś? Coś takiego. To pierwszy nacisk na pewno bardzo, bardzo tani. On nawet chyba... Nie, w plusie nie był. Bo wszyscy czytają, bo tubor czyta, że będzie w plusie. To była gra premierowa na PlayStation. Na pewno będzie w plusie. to była gra premierowa na PlayStation 4. Nie no, wypadałoby z, tak, z ciekawości sprawdzić, o czym tak wszyscy mówią i dlaczego wywołuje tyle emocji. Bardzo liniowa, bardzo przewidywalna, momentami nudna, ale gra się przyjemnie, moim zdaniem. O kurczę, no to zainteresowałeś to mnie. no Właśnie ja stałem się już takim ambasadorem właśnie gier, gdzie wszyscy się śmieją z nich. Nie wiem dlaczego. Ryby i tym podobne. Tak. No kurczę, chociaż w Destiny chciałem spróbować, jak to jest od początku taka gra multiplayerowa, zobaczyć jak to jest no i fajnie, Spoko, fajnie ok, się przekonę. Jeszcze będziemy grać, no ja kupię to Destiny, to was podciągnę trochę do tego, żebyśmy pograli. Dokładnie, dokładnie tak, ja Piotrek jestem... nie wywalaj, Destiny po prostu nie graj, jak będziemy grać. Ale już wywaliłem. No to ci znowu, no, specjalnie dla wspólnego pogrania, to nie jest problem. To nie jest problem. Hmm. Och, Dobra. Dobra, panowie, ja tutaj na chwilkę, bo muszę niestety uciekać, także wy nagrywajcie dalej, a ja się ładnie ze słuchaczami poż pożegnam, bo tutaj obowiązki mnie wzywają. E jeszcze zakupy w samochodzie są zapakowane. Mam nadzieję, że nie kupiłeś późna. żadnych kladów czy coś. Ale teraz taka temperaturka, że tam w zasadzie nic się nie stanie, gorzej z mięskiem. A e no może kupiłeś jakieś gry? Da. No nie. <głos> w Biedronce teraz są. Ale w Tesco, w Tesco gry są czasami. Można trafić. I w Biedronce Na przykład widziałem w dobrej cenie w miarę. W Biedronce. Nie kupują jest zawsze, są najlepsze tytuły nie można dokupić. <głos> dobra, no fajnie, dobra, do fajnego Także panuś. Dzięki wielkie i mam nadzieję za usłyszenia za tydzień. No, za dwa? No. My tak No hej hej, cześć, hej, hej. Dobra. To słuchajcie, jedziemy sobie y, dalej y, z następnymi rzeczami. Hubert, kolodudy. Jakiej kolodudy? Napisałeś kolodudy z rybami, to chodziło ci o, ry o ryby? Tak, o ryby, nie? tak, bo to. Chodziło... Tak, dobra. To w takim Każdemu razie chodziło o Fishing simulator czy jak to się tam nazywało? Phishing, tak, tak. Tak. Dobra. To Dominik z twoją Zeldą na tym klubie. A czy to chciałem na sam koniec, wiesz? Dopiero zacząłem grać. Chcesz na, sam, na koniec. sam koniec. też. Czy... W takim razie ja wam opowiem o... <śmiech> na, szybko, tak. <śmiech> na szybko, tak. Na szybko. Ja wam opowiem trochę o Taphedzie, o którym już wspominałem, że, że go mam. I ja sobie Tapheda odpaliłem na premierę. Co więcej, też premierowo do streamowałem, więc jeżeli ktoś miał okazję, to mógł zobaczyć. Mało osób oglądało. Ale ten stream jest zapisany u nas na kanale, więc możecie sobie go tam odnaleźć i, i zobaczyć, jak wygląda Cuphead, tak naprawdę. I teraz tak. Cuphead jest prześliczny. I mówię to całkowicie serio. Cuphead to jest dra, która jest śliczna do bólu. Yy, I jak się w nią dra, to jak się pierwszy raz odpala, to patrzycie tak. Cholera, to jest 480p wiecie, takie jest nałożony filtr, który jakby pokazuje, jakby to była dra w niższej rozdzielczości. Ta dra jest w pełnym Full HD zrobiona i tak dalej. To przez te filtry trochę, trochę inaczej ona wygląda, bo jest stylizowana na trestówki z lat 30 mniej więcej. I mówię wow, naprawdę pod tym, jak ona wygląda, jest cudo. Wszystkie animacje są e, ręcznie rysowane. E, no nie wiem, każda... No cokolwiek byśmy nie robili. Każde. Nawet wejście do menu. Wszystko jest prześliczne i aż chce się to oglądać. Niestety, problem polega na tym, że przez to, że chce się to oglądać, to... Jak w nią gracie, to macie taki... Hmm, jakby to powiedzieć przeskok, że dra jest mega trudna, bo ona jest naprawdę mega trudna, a chcecie oglądać te wszystkie rzeczy, które są tłami na przykład, nie? A chcecie zobaczyć, <śmiech> jak wygląda tło na jakiejś planszy, co tam się dokładnie na nim dzieje. Nie macie okazji, bo dra jest tak cholernie trudna, że albo będziecie patrzeć i umrzecie, albo nie będziecie patrzeć i macie szansę ewentualnego przeżycia. tak to wygląda. Inaczej mówiąc, jest to Dark Souls z takich platformówek. Tak to można określić. No, jesteś taki... Yy, po prostu przeżywamy. Ja jestem bardzo ciekawiony z ale to, że gra jest mega trudna niestety całkowicie skreśla. Naprawdę. No, jest... Mega trudna, ja się boję, czy nie, będę musiał kupić drugiego kontrolera do tej gry. E, tak zwanego kontrolera do wyrzucenia. Bo... A nie masz dwóch? Ja się boję, że elita rozwalę. Wiesz co, mam dwa inne, ale one są kontrolerami mojego brata, nie? I nie chcę mu zniszczyć też. Po prostu potrzebuję kontrolera, który będzie miał zniszczonego X-a, będzie miał zniszczone A i, i to tak naprawdę zniszczone. Kurczę, jestem o, ciekawy tej gry, tak, bo... Nie ona ma żadnych się... poziomów trudności, coś tego? E, powiem tak, poziomy trudności są dwa. Mhm. <laughs> simple i regular. Przy czym simple jest trudny i nie pozwala wam skończyć grę. Tak to, że to nie jest poziom trudności na całą grę sobie ustawiasz, tylko ustawiasz poziom trudności na dany poziom, który w tej chwili przechodzisz. Zazwyczaj są to głównie walki z bosami, ale naliczone jakby to, co, tutaj się nie da, muszę opowiedzieć o początku fabuły, żeby to dokładnie określić. No więc mamy dwójkę bohaterów. Mamy Cuphead'a i mamy Magme Magmena, czyli goście z filiżanką i goście mhm. z kubkiem na głowie. Proste. Yy, I chłopaki pewnego dnia pojawiają się w kasynie, u, u diabła, diabeł przedrywają w kasynie yy, yy, u niego, no i on im mówi, Al, musicie oddać mi moje dusze. Jakby swoje dusze je, i wtedy spłacicie swój dług. No i chłopaki mówią, ale czy da się coś zrobić innego? Więc diabeł mówi, jasne, możecie zabrać duszę moim innym dłużnikom. No i to, co robi kaphet, yy, no, bierze to zadanie i Próbuję złapać tych dłużników. No i to są wa te walki z bossami, czyli musicie ich pokonać, żeby zabrać ich duszę, w cudzysłowie. I w momencie, w którym gracie na poziomie tym simple, te, to właśnie te dusze, albo takie kontrakty, bo one, są kontrakty, się, się tak fajnie animacja pokazuje, e, podpisane, e, nie pojawiają. Musicie zabrać na poziomie regular. I nie ma wyżej, w sensie jest regular, po prostu. E, no to słabo, kurde, bo to jest tak ładna gra, że bo chciałoby się zagrać po prostu na prostu? Nie, to, ale słuchaj, to jest, ta gra jest, tak na, to, to nie, jest błąd designerski, że ona jest tak zrobiona. Nie, ona od początku miała być trudna. No tak, ale trudność tej gry trochę przeszkadza w jej odbiorze. Ani trochę. To jest właśnie, to jest właśnie cała magia tapheda, że ani trochę nie przeszkadza. To, to, jak ona jest cudowna, to ma, to masz ochotę w to grać. Dlatego, bo jest ładna, że chce popatrzeć, co tam się dalej I się dzieje. Nie frustrujesz, nie Nie frustrujesz się. Właśnie cała rzecz polega na tym, że pomimo, że nawet ci nie, coś nie wychodzi, to ty widzisz, że, to, to, że, a na przykład, a kurde, wskoczyłem, cholera, jasna, nie tu. To jest tak jak zdranie albo w stare platformówki, chociaż tak naprawdę, Caphet nie jest platformówką. Caphet jest, czymś z gatunku tak zwanego bullet hell, tak to się nazywało kiedyś. Czyli macie planszę i strzelacie nie, na, na, na planszę e no i musicie odpowiednio unikać tych mm, przeciwników. To jest jedyna rzecz, którą musicie robić. To jest właśnie to. Te partie platformówkowe są i też są trudne, więc można je porównać do powiedzmy wysokiego poziomu w Orim, Ale to też jest duże naciąganie. Więc to tak jest dość specyficznie. Ja w ogóle lubię trudne gry, więc ja ją sprawdzę na pewno. Zobaczymy, czy faktycznie jest to znak, mówią. Warte, naprawdę Nie, Ja no, to wygląda po prostu błędnie, no to, to wiesz, wizualia tego to jest, to jest po prostu sztuka, no. To jest zwyczajna sztuka, no, to jest animacja. Ale problem no. z ShopHydem jest to taki, że jest dostępny tylko cyfrowo. No to nie ma problemu, że, to no jest... wiem, ciężko sprzedać. No, nie wiem, czy ciężko osobie, no, niektórym osobom takim jak Hubertowi na przykład powiedzieć, no dobra, kupię tą drogę, co będzie, jak mi się nie spodoba właśnie. Nie? Kupię ją na formację. No. Uh, więc ta droga jest dostępna tylko cyfrowo, ale ma tam te Xbox Play Anywhere i inne takie uh, dziwne rzeczy. No ale też nie droga jest, bo około tam 93 zł na Xboxie. Tak, około stówy kosztuje. Więc Kurze, to w ogóle naprawdę, naprawdę... Te gry tak kosztują, to jest tak fantastyczne jak te gry kosztują. No tak, ale, 30, ale to jest mała gierka też trzeba zwrócić na to uwagę. No okej. Okay. No, to to jest połowa z, z, gry za połowę ceny, no, czyli mhm. się zgadza. Tak czy siak warto. Mhm. Cupheada naprawdę warto kupić. Yy, niestety jest jeden problem. I problem na szczęście nie dotyczy nas, czyli konsolowców, ale jeżeli ktoś chce zabrać w to na PC, to musi yy, brać jedną rzecz pod uwagę. Czyli na chwilę obecną jest problem z zapisywaniem się saveów. I wiecie, wyobraźcie sobie, dracie sobie, wszystko fajnie, na dle bands. Nie macie save'a, w sensie wygraliście trzy rundy z bossami, mega trudne i nie ma tego save'a, nie istnieje. Nikt nie ma pojęcia, do czego to się dzieje, bo na Xboxie ja nie mam takich problemów. Może jakiś po prostu, ten... Pewnie tak, to czy się trzeba pamiętać, gdzieś tam mieć to w głowie, że, że, że, że tak jest. Ja nie wiem, dlaczego myślałem, tak, że ty grasz to na Switchu tego nie ma na switchu. To jest w ogóle e, exclusive Tak ale W ogóle tak, tak już jakby wyryło mi się w głowę, że ty wszystko grasz na switchu, że uznałem, że, że ty grasz na Ale szczerze mówiąc, to, nie. to jest drak, którą widziałbym na switchu. I nie tylko wszystko ja nie no, nie, no, to jest. Nie wiesz co, to na jakim o to, to chodzi? Masa osób, która już grała w Tup e, czy to na Xboxie, czy to na PC. Mówią, że to jest gra, która idealnie by się tam sprawdziła. Jasne, jest mega trudna yy, i, i tak dalej, ale zobaczcie, to jest bullet hell. Na małym ekranie nie potrzebujesz widzieć nie wiadomo czego, więc już masz ten... Przy, przykładem jest na przykład yy, Wonderboy, który jest platformowką też z kawałkiem bullet hella da się? Da nie się. Nie no, da się, no ta Cinemora, o której kiedyś mówiłem, też tam po prostu jest grad pocisków, to nawet nie wiesz co są po zresztą... I to też wyjdzie na smiczy. No, to samo, tak, no, to jest też... No, więc... To, czy się, Cuphead sprawdziłby się tam idealnie. No, co ciekawe, Cuphead jest zrobiony na Unity, więc jakaś tam ewentualna szansa jest. Na razie mi się wydaje, że Microsoft będzie chciał sprzedać jak najwięcej kopii. I, I to już widać, jak kapchat się sprzedaje, bo DRA jest także dostępna na Steamie normalnie. I, I na Steamie się sprzedała w 120 tysiącach egzemplarzy. Co jest naprawdę niezłym wynikiem, jak na jakąś taką, wiecie, nagle wylatuje DRA, nie? I po dwóch dniach nagle 120 tysięcy egzemplarzy na Steamie. No, wiecie, ona była dwa lata na targach Hedge, bardzo hypowana. Ta, wszyscy, wszyscy bardzo czytali, w tym ja także, więc... No, pamiętam właśnie, że razu... często mówiłeś w tym tytule. Znaczy ja jestem zaciekawiony. Teraz jak troszeczkę na... będziemy jeszcze mówili trochę o Uncharted najnowszym. Jak skończę, to zainteresuję się i rozważę jako kolejną grę z takich świeżynek. Bo, bo jak teraz... Na, naprawdę polecam. No jedyne co, jeżeli ktoś jest ciekawy, to tak naprawdę wygląda, no to na... zobaczcie sobie, jak sobie podrywałem w Cuphead'a, jak się trochę podenerwowałem słychać jak maszuję przyciski i właśnie wiele że osób, które gdzieś tam już zobaczyło ten materiał pisało do mnie, że Piotrek, ja chyba nie kupię tej gry. A, ale ja się pytam, ale dlaczego? Przecież ten jest śliczna, super trudna, ty lubisz takie gry. I moi koledzy, no jasne, lubię, ale ja się boję, że ja jeszcze pada. I to jest problem, nie? Że no, kurczę tam się maszuję ten przycisk, ile wlezie. Znaczy w ogóle teraz, jak że mówisz o tym poziomie trudności, to ja się czuję niemalże zobligowany, żeby w to zagrać, zobaczyć, bo jestem ciekaw, czy to jest takie subiektywne, bo wszyscy mówią, że to jest ultra trudne. Wszyscy powtarzają to samo. Wiesz co, bo to jest, to nie, to jest tak, to jest drak, która ma, stawiać ci wyzwanie. I ty czujesz, że to tam jest do przejścia. przejdziesz jeden poziom, to mówisz a kurde, udało mi się, ale super. To jest mniej więcej ten, to poczucie grania, tak jak było w latach dziewięćdziesiątych. Kiedy przechodziłeś jakiś poziom, nie wiem, w Traszu Bandikucie i przeszedłeś tu i mówisz Jezu, udało mi się, a nie mogłem tego przejść 10 tysięcy razy, nie? No, ja to samo bo, bo ja, ja miałem właśnie w rekord, jak robiłem te takie nadczasowe poziomy. Dokładnie... No, to, to trzeba się wyuczyć tego po prostu, nie? I masterować, ten, i no. I jest dokładnie tą samą, ten, wyuczyć, to nie jest tak, że wyuczyć się na pamięć, że o, tu, teraz skaczę stąd, tylko bardziej jest na poziomie nauki tego skilla takiego, wiecie? Że wiecie, że tu się ustawia kąty nachylenia strzelania, tu śmia do tułowego i działa. Po prostu. I za którymś razem w pewnym momencie udaje się. Walki z bossami są dość ciekawe, bo są bardzo różnorodne. No ja, po prostu oglądam te screenshoty tego i po prostu aż się po prostu prosi, żeby nacisnąć przycisk kup teraz. Czy to jest przyciąga. No, no, ja czekam na przecenę, mega. ale na przecenę Insider czekam od roku, bo też powiedziałem na premierę, że kupię na przecenie i, i nadal nie ma go na przecenie, więc pewnie już trochę. Myślę, to jest jeszcze, wiesz, to jest jeszcze nowa gra, więc... to. Inside? to... No... Inside znaczy nie, nie, no. nie mówiła Cuphead. Nie, nie Inside. Cuphead, tak, ale no, na Insider'a też czekam od roku i ten... No, no, troch, trochę dobyło. szkoda, że, że wyszła tylko w cyfrze, bo faktycznie dałoby się na przykład kupić i pożyczyć sobie, że zobaczyć. A nie, żeby się przekonać, czy faktycznie to jest gra dla nas. czy nie tylko. No, to, to niestety jest, hmm. jest problem. Kapitan. No, czy nie, nie tylko to że... kusi, kusi o prawą, no bo Ori jest piękny, ale zarazem też w miarę grywany, chociaż tam też był taki poziom, który zaraz mi za skórę strasznie. Wszyscy mówili, że jest trudny. Ja, ja przeszedłem Ori, przecież na tym najwyższym poziomie trudności. A przypomnisz na czym on polegał Co, na czym polegał, że było trudniej. Bo nie pamiętam teraz już. Sorry, ginąłeś, ginąłeś raz, to koniec gry. O, matko jedyna. Serio, i ty to skończyłeś? Mhm. <grym> oh, kurde. Przecież tam w tym Ginso Tree, to ja tam po prostu kinałem jak mucha. Da się. Ja się już, na, wiesz, przechodziłeś ją w tych... To, bo ja sobie zrobiłem taki po prostu... Na UKę, w sensie przyszedłem ją na normalnym, na wysokim. No tak to się robi, no ale to jest... Tak się robi, uczysz się, coraz trudniej. I no, najtrudniejsze to już w pewnym ci zaskakuje i robisz to samo. Ale w sensie, że jak w dowolnym, na dowolnym poziomie polegniesz, to jest koniec gry, czy masz... Nie, nie masz żadnego mm -hmm. zapisu, nic? Mm -mm. Ja pierdzielę, to jest wariactwo. Znaczy, jest pan jeden zapis, jak... Yy, jak wychodzisz jest tak, z gry że, po prostu, tak? Yy, nie wiem, podgraliście w ogóle No tak, ja grałem, no. I że są te trzy, trzy sloty, więc jak weźmiecie sobie ten jeden slot i weźmiecie, że ci na najtrudniejszym, to jak giniecie, to on się blokuje. A. A to sprytnie. Nie możecie do niego wrócić. Ale okej. Okay. Możecie go usunąć, ale nie ale wrócić. Ale grę możesz zapisać, w sensie, żeby kontynuować ją później, tak? Nie musisz teraz tego brać. Tak, grę możesz normalnie zapisać, żeby kontynuować ją później, ale jak zginiesz, no to masz napis game over, przechodzi ci do, do głównego menu i masz ten kafelek, który e, był ten twój save najtrudniejszym. Jest szary, w sensie, znaczy szary, no on jest zablokowany, nie możesz to Bo teraz tak pomyślałem, gdyby tak było jak w dawnych grach na Tarynce jeszcze, gdzie w ogóle nie było zapisu gry. I <gry> grę trzeba było po prostu brać na raz. One nie były takie obszerne jak obecne gry, ale parę godzin trzeba było grać. I to było, to było wyzwanie dla organizmu, żeby wytrzymać trudny platformer bez zapisu gry. Ja wiem, że potem pojawiły się różne tam urządzenia, które zrzucały pamięć, takie, były takie patenty. I teraz wyobraźcie sobie, że w takim Orim y, trzeba przejść grę na raz z jednym życiem. To jest w ogóle wariactwo. Ale nie, samo, ale samo to, że, że ja tą grę przecież dobrze znam. Ja tam miałem chyba 900 zgonów. Oczywiście jakoś tam nie, nie starałem się nie ginąć. jak leciałem do przodu szale, szalenie. Zresztą też bardzo mocno bardzo mocno też y, testowałem, czy coś mogę zrobić. To mnie kosztowało kolejne życia a że tam jakby powrót do żywych jest w, w ułamku sekundy, to, to w ogóle nie przeszkadzało, ale nie wiem, czy bym skłonny takie wyzwanie zrobić. No to jestem pod wrażeniem, bo, bo pewnie dużo ludzi... A kojarzysz, jakie jak, jaki był procent tego osiągnięcia? Jak to udało ci się osiągnąć? Jezu, pewnie mało, no nie? Wysoki. No, teraz jest już trochę wyższy. I to już nawet chyba nie jest rzadkie osiągnięcie. Aha. Musiałbym sprawdzić, może, może jest. No, ciężko ten. W, teraz widziałem, ciężko że w, w tym... było. ale to wyobraź sobie, wow. że to jest poziom regular w Cupheadzie. Nie no, to jest... Tylko, że nie ma problemu. Jakby Cuphead jest zbudowany w ten sposób, że masz trzy życia. Zawsze. Zawsze dostajesz na y, trzy życia y, i drasz do momentu, aż zginiesz na danej planszy. I później jak zginiesz, no to odnowa nowa cały, cały tryb. Czyli typowy stara, stary platformer, tak? Mm -hmm. Z lat 90. Bo tak to przecież wyglądało. No tak było, tak, że miałeś limit żyć na, na planszę po prostu. Limit żyć i jak coś to plansza odnowa czy tam od, ewentualnie kie, później już zaczęli wprowadzać te mm, punkty takie. No, nie były safe pointy, tylko Jezu. Taki, no, taki milestone, nie? Że doszedłeś od milestonea... Albo, albo na przykład kody były, pamiętam. Albo kody były, dokładnie tak. Ale głównie główną mechaniką no to jednak było to, że miałeś tam trzy czy cztery życia, mhm. musiałeś na tych trzech, czterech życiach przejść i, <coughs> e, dodatkowo, tak jak i w starych platformówkach, e, w Cupheadzie jest naliczanie punktów. W sensie, ty na początku ich nie widzisz, nie widzisz, ile tam nabierasz, zbierasz, ty te monetki, zabijasz przeciwników i tak dalej, ale nie widzisz w trakcie gry, żeby cię to nie rozpraszało, nie? Żebyś nie leciał na łeb, na szyję e, tylko dla punktów. Punkty pojawiają się później w formie oceny, czyli masz pokazane, że zabiłeś tylu przeciwników, zginąłeś tyle razy, e, tyle rzeczy ci zostało i tak dalej. I z tego co ci tam wyczynę, dostajesz ostateczną ocenę typu A plus B C minus i tak dalej, nie? Czyli taka typówka. No i jak dostajesz taką ocenę, to patrzysz, o kurde, przyszedłem to na C. Cześć, Izak. Eee, to dostajesz sobie ocenę C i mówisz, kurde, mogłem to zrobić na A, nie? Tylko głupi, ja dałem się tam podkusić w dwóch momentach. Nie, to zrobię to jeszcze raz. Hmm. To jest dokładnie ten typ. A propos tego, właśnie. To jest rana wyzwanie. A teraz przywitania się z Izakiem, właśnie. Ponąć na, na tych prelekcjach na dniu podcastu, właśnie słyszałem, że, że nie powinno się tak robić. Że nie powinno się przerywać myśli, żeby kogoś przywitać na live, ale to. Nasz live jest taki mały, więc powiedzmy. Tak, tego mi się raz skojarzyło, ale jeszcze jedna rzecz ta mi się skojarzyła z takimi grami starszymi. Nie wiem, czy graliście kiedyś w symulator Delfina. Ja wiem, że się popłynąłem. Bo Już była jeden taka wspaniała by był na ryby teraz... Ale to ja tylko krótko powiem, bo ja ją bardzo kiedyś pokochałem Znaczy to trochę jest na wyrost mówienie o sumatorze delfina, ale to była gra na Sega Mega Drive Echo the Dolphin, czy Dolphin I to była autentyczna gra, gdzie graliśmy delfinem I to była ultra grywalna gra, taka w starym stylu Naprawdę, ja ją fantastycznie wspominam i, i poszukam je na jakimś emulatorze, sobie odświeżę. Piękna też bardzo była. Podeślę wam jakieś materiały po, po nagraniu. Normalnie tu Piotrek wygrzebał z mojej nostalgi, po prostu tytuł, tak niechcący. Ja właśnie jedną rzecz sacytową so. jeszcze przypomniałem. Ja, jak tak mówisz o, o Dolfinie, Było dwie części. O, która wyszła eks na, na, na Sega. Nie, ja, e, nie przypomniałem sobie ja może poszukam. o jakiejś specyficznej drze. Yy, znaczy specyficznej. M Pamiętacie swego czasu, jak dodaliśmy o Journey? Oj, pamiętamy A, dobrze. Pamiętamy dobrze. I o tym, jak dodałem, przez chwilę mówiliśmy także o takiej drze Flower. No tak, bo to jest zestaw. To jest zestaw, więc Flower jest w tej chwili dostępny na iOSie. O, proszę. Jeżeli ktoś nie grał, no to mm -hmm. może sobie odrać jest dostępny normalnie za pomocą tego silnika Metal, wykorzystuje te wszystkie cudawianki na iPadach Pro i tak dalej. Mm. Jeżeli ktoś ma... i działa także na iPhone'ach tam od 5S a w górę. <grym> Ale na iPadzie Pro pewnie najfajniej się, się dra, najlepiej na tym 12-calowym. No proszę, to też ciekawostka. Jeszcze wam powiem ciekawostkę, że to ta gra Echo the Dolphin, która teraz w, w, z moich mroków pamięci wyszła niespodziewanie, jest na Steamie w ogóle. To jest gra Segi. Są w ogóle gry Segi na Steamie. Nawet nie wiedziałem. To kosztuje całe 2,50 euro. Poczytaj, jest zestaw nawet... E, farmuj, farmuj karty i miał za darmo. <śmiech> Ej, jak nawet to jest zestaw gier Segi w ogóle. Hmm. Ale zobaczcie, kiedyś te... Właśnie... Dlaczego o tym powiedziałem? Bo jakoś kiedyś te gry były bardziej oryginalne, no nie? Teraz wyobrażacie sobie, że wychodzi z gra, gdzie się steruje delfinem? To w ogóle będzie tak jak z tym nakiem, z którym się śmiali. A to jakieś było ultragrywalne gra W, której, w których sterujesz kozą. Są oryginalne gry. Co A dziewczyn. ta koza, no ja wiem, ale to symulator jak dola kozy, tak naprawdę. No koza. No trochę grałem w tą kozę, przyznaję. Kto <laughs> grał w kozę? Ka każdy, każdy grał. Ale, ale nie, nie wciągnęła mi jakoś bardzo, bo, bo jakoś jak zobaczyłem, że na plecaku odrzutowym lata i tak bezwładnie i na czym sterować to odpuściłem. <grych> ale, ale wiem, że, że są ludzie, którzy poświęcili wiele, wiele godzin. No. Ja na tym, tutaj wracają do Kapchada ja jestem bardzo zaciekawiony, bo Jakoś mam teraz taki nawrót tych, tych do, do starych gier, ale zobaczcie sobie, potem wam podeślę, jak ta gra wyglądała, ta z delfinami wtedy. To naprawdę był piękny i to jest 92 rok. To naprawdę było dawno. No, z chęcią, z chęcią zobaczę, bo, zobaczę, bo to mój rok. <śmiech> Szok w ogóle, ale, ale <śmiech> czas płynie. Szok. A ja pamiętam, no. że, że to jest jedna z wielu gier na Sega Mega Drive, którą ja skończyłem. I miałem wszystkie kody do wszystkich poziomów, w sensie, że skolekcjonowałem wszystkie. Zeszycik? Miałem zeszyt, tak. Bo to, te kody były tak straszne do wpisywania, tak, tak w ogóle. Ni... Tam sześciocyfrowe tam pewnie. podłe ośmią. były, nie, nie, gorsze były, ale to muszę sobie przypomnieć. Gorsze, o no, jest. no, to było takie. Samo w ogóle wpisywanie stanu gry, to było takie sadomaso troszkę. Ale doskonale wspominam tę grę, wiem, że było kilka części, to jest jeden z bardziej oryginalnych tytułów. I ona nawet miała fabułę w ogóle, co ciekawe. To ten, ten, ten nie było takie losowe i była bardzo trudna. Dlatego tak mi się skojarzyło z tym kapchadem, że, że w starym stylu i, i tak dalej. No. I, no, nawet dało się gadać z innymi delfinami po delfinowemu. No, kurde, to było dobre. No, no też jest, ciekawy, to w miarę o To jest no bo. Oto y, fab fabularną. Nie, więc... ja jestem zaciekawiony. No, warto, bardzo. Ja, ja chcę przejść. Ja Jestem zaciekawiony i chrzanie, ten poziom trudności, na pewno to sprawdzę. Najwyżej będę pada, pada wymieniał. Nie no, sorry, padasz, popadasz, ale to jest, mówię, takie uczysz się, nie? Gdzieś tam giniesz po raz trzeci w jakimś miejscu i mówisz, cholera jasna, no źle skaczę. Ja zawsze daję się podkusić i skaczę, jak tam jakiś przeciwnik akurat idzie w lewą stronę, a może trzeba by poczekać, nie? Idziesz, no cholera jasna znowu, nie? To jest ten poziom, że ty wiesz, że coś źle robisz, ale to nie jest tak, że gra jest chamska i, i robi... Ci, ci podchodzi tak, jak w tym nowym remasterze trasza, że były pozmienione... Trzeba robić rzeczy dosłownie na piksel, nie? Nie, tylko to jest właśnie ta gra w starym stylu, że ty wiesz, że to jest twoja wina jako gracza, a nie, że to jest wina gry. No to, to, to wydaje się ciekawe. No. Do tej pory jeszcze mam w myślach słowa Kubaki właśnie, że że to jedna z najtrudniejszych gier, że nie byli w stanie tym gamescomie w ogóle skończyć poziomu w jakiś tam no, czasie. Ja... No ja też nie byłem na streamie w stanie skończyć poziomu. <śmiech> to jest niesamowite. Nie może bo to chyba teraz sprawdzimy, no bo ja lubię oryginalne gry, dlatego tak śmieję się z tego wędkowania, ale kurczę, nawet mam ochotę teraz kupić jakąś grę taką retro i postrzelać do ptaków, no. Co, coś innego, po prostu coś co odświeżyć, pośmiać się. Ja wiem, że to będzie na 15 minut, ale, ale coś oryginalnego, no bo mamy tych FPS-ów na pęczki, mamy tych pierwszych osoby, Zaszym o tym Uncharted w końcu chcemy powiedzieć chyba, no. Też mamy tego masę, bo jak gram teraz w Uncharted, to normalnie widzę Tomb Raidera. Nie wiem, czy chyba też tak miałeś. Eee, Może trochę tak, tak, po przejdziemy. tak. Trochę tak, chociaż Taka nie wersja. wersja nie, nie pogadacie o tym Uncharted za dwa tygodnie. Chyba tak skończyć. zrobimy, no chyba tak zrobimy, bo już powoli czas nam się kończy, a... a... A ja, no bo wiesz, ja jak jeszcze nie skończyłeś no to tak trochę nie ma sensu No możemy tak, możemy tak zrobić, skoro już tej, tak popłynęliśmy w różne tematy, ale chciałem powiedzieć o małej grze jeszcze tak pod koniec Dobra, to Piotr, to mogę? Tak, mów, mów bo nic innego, znaczy będzie jeszcze na koniec, koniec będą komiksy Okej, okay, bo tak już, już po, po Uncharted Zagiem dziedzictwie już troszeczkę już jest to po premierze, a i tak mamy, mamy w miarę świeżą tą grę, więc faktycznie w kolejnym odcinku o niej powiemy ja ją zakończę, mam nadzieję, a bawię się super. Chciałem powiedzieć o grze Nowite, która też wyszła w ogóle w plusie teraz. I, i, i też jak mówiłeś w tym kaphecie, to tak widziałem oczami wyobraźni tą, tą grę o tytule We Are Doomed, czyli jesteśmy zgubieni, chyba tak po polsku trzeba powiedzieć. I to jest gra w stylu geom ge Geometry Wars, może kojarzycie. Czyli totalny arcade. To jest gra, w której Mm, sterujemy takim malutkim obiektem i właściwie to jest jakby to nazwać, taki yy, no może po angielsku dual, <kluzny> dual stick shooter troszeczkę St w ten sposób, że poruszamy się małym obiektem po ekranie i atakują nas schody przeciwników I to jest wszystko, co tak, można powiedzieć po prostu w stylu retro yy, gra, w której nas atakują hordy yy, kolejne fale i celem jest dobrnięcie do końca i punkty. Nic więcej. I jest ultra grywalna Po prostu jest fantastyczna gra na krótkie momenty. Próbowałem grać na, na PS4 również, no bo ona jest w tym tak zwanym crossplayu, więc można tu i tu, co w ogóle jest super, super rzeczą na cosplay Sony, że tą grę mamy na obu platformach. To jest fantastyczne. Ale lepiej mi się grało na wicie z uwagi na, na konstrukcję tych gałek. Po prostu. Mała gra na 15 minut krótkiej rozgrywki, bardzo trudna i tak naprawdę, jak mówię o tym Cupheadzie, to widziałem po prostu te moje marne próby przejścia kolejnego poziomu. Ja tam do bodajże do 15 fali w tej chwili i nie widzę szansy w ogóle, żeby jakoś daleko zabrnąć. Po prostu taki trochę klon asteroid, bym powiedział, wymieszany z Geometry Wars. Nie wiem, czy kojarzycie na Xbox taką grę. Ani nie trochę. Tak naprawdę? Kurczę, to, to jest taki, to jest właśnie znowu pasuje do tej tematyki od naszego odcinka, taki totalny właśnie billet hell. Po prostu na ekranie jest feria kolorów, yy, tylko w Geometry Wars to jeszcze trudniej to wszystko kiełznać, a ta gra, You Are jest taka spokojniejsza, ale tylko na początku. Potem poziom trudności bardzo wzrasta, ja zachęcam, żeby Hubert sprawdził i może jeszcze dwa słowa na kolejnym odcinku byśmy powiedzieli. Yy, Ty, makrosplay, tak? Yy, nie, nie, jeszcze raz powiedz. Crossplay ma Crossplay, tak, mama. Tak. Ma. Oczywiście. No. Jest, jest na Wite i na P4, więc spokojnie może się sprawdzić. Jest... I jest na Xbox One, I ale na Xbox One tego nie mam, a na to no jesteśmy cztery, najwyraźniej mam. <grym> no tak, ale <grym> tak tylko wspominam. Ja do Hubert do mnie plus na <-tru> PC -ta, jest i jest na, na Maca. Ale w ogóle, jest. słuchajcie, tak odpalię ją, bo ogólnie na Wite to tak za, za, do, za dużo dobrych gier nie wychodzi w tym plusie. Nie da się ukryć już chłopę przytykali i tak myślałem, a kolejny indyczek pewnie, pewnie pędzę przy nim 15 minut góra i no powiem dwa słowa na podcaście a no wesoło mnie, powiem szczerze I, i najwyraźniej jakiś renesans po prostu e, retro gier u mnie wraca i, i chcę, chcę troszeczkę grać w małe gry, krótko ale różnorodnie po prostu może po tym Destiny tak jakoś po tym strzelaniu ciągłem mam ochotę na coś innego, chociaż tu też strzelamy, <grych> tak naprawdę, ale warto sprawdzić, bo raz, że bardzo ciekawie wygląda, bo jest taka trochę na wektorach zrobiona, ładnie wykonana, bardzo ładnie animowane te drobne obiekty. Całkiem ciekawa taka muzyka, trochę właśnie nawiązująca do retro w zależności od intensywności ona też przyspiesza i to też jest fajnie zaprezentowane no potem polecam sprawdzić sobie jest za darmo w plusie, czemu nie zobaczyć czy, czy może chwyci małe gry są też potrzebne uważam tak naprawdę, zwłaszcza że tam gdzieś do komunikacji się gdzieś przemieszcza w ciągu tam 15 minut to jest fantastyczna gra, gdzie nie trzeba tam poświęcić jakichś wielu godzin, po prostu masteruje się każdy poziom potem się, na szczęście można zacząć od dalszego, dalszej fali co ciekawe, ja mam w tej chwili tylko opcję od 11. Na wyraźnie trzeba przeskoczyć jakiś duży, dużą ilość poziomów, żeby... może 10, może 11, żeby zaczynać dalej, więc też poprzeczka wysoko, wysoko postawione. Jestem ciekawy, jak Hubertowi wyszło w tą grę, ile by ugrał, jak daleko by zaszedł. Także no, zachęcam, nie wiem. Bo ja się często frustruję przy takich grach, więc... Najwyżej no. no, wyłączysz po 15 minutach, czy po 5. Pe, pewnie tak. Ale, Ale warto. Zawsze coś nowego, zawsze coś, coś troszeczkę innego niż kolejne strzelanie z pierwszej osoby. Także tutaj, no, to czy to z trzeciej. Tak. <laughs> to, tak, to taka mała giereczka. Ja zachęcam do sprawdzenia, bo bo jest plus plusie i, i, i to już jak ktoś ma tego plusa, to czemu nie sprawdzić? No, to tyle z gieraczek. będzie na, na dzisiaj. Ja wam jeszcze opowiem chwilę o komiksach. Przejdziemy do kącika komiksowego. A poczekaj Piotrek, jeszcze jedna rzecz. Zacząłem sobie w końcu grać no. na GameCube w Zeldę. Tą pierwszą zeldę, która wyszła na Gamecuba, mowa o Wind Walker. Wind Waker, przepraszam. W Wind Waker, Wind Waker, Waker, tak? przejnaczyłem. Tak, i, i już na tyle mi się spodobała, że zacząłem patrzeć za Wii U, ale ceny mnie zniszczyły, bo ta gra jest w ładnym remasterze, ale, ale to na pewno już wiem, że to nie jest gra dla Huberta, bo ja mam problem wyjść z pierwszej lokacji. Naprawdę. Ojej. Błąkam się. Biedny, błąkam się. Nie no, mogę po tam... prostu. Bawię się świetnie, błąkając się. Ma prawdę, chociaż jedy, jeden anachronizm mnie trochę irytuje, że nie da się odwrócić, jakby jakby to powiedzieć, yy, no, yy, patrzenia. Pewnie wiecie o co mi chodzi, że jak dajemy gałkę w górę, to jest w dół i tak dalej. Jest na stałe odwrócony i ciężko mi się przestawić po prostu i to mi trochę utrudnia, jak się operuje kamerami. Ale to, to kwestia... No, trzeba wybaczyć, bo to, bo to ta gra kiedyś jakiś czas temu wyszła, ale jest zadziwiająco przyjemna i jakoś taka cukierkowa bym powiedział I zobaczymy ile zabrnę czy wyjdę z pierwszej lokacji na razie tak idzie mi średnio ale jestem zaciekawiony i w ogóle zaskoczony jestem jak ładnie postacie są wykonane znowu Nintendo zrobiło dobrze robotę, także będzie więcej w kolejnych odcinkach na pewno jak zabrnę dalej i piękny remaster jest na Wii U które ma jest U, za drogie, mm -hmm. bo Wii U teraz trzyma cenę, kurczę, powyżej tisiaka. No, trzyma, trzyma, ja, ja bardzo czytam na... Może Tomek był, na, był skłonny na... pożyczyć, bo Tomek ma Wii U. to bym wykosztował się na tą grę. Mm -hmm. no, na Wii, no, no, ja, ja bardzo czytam, aż ewentualnie wiedzie yy, na Virtual Console i niektóre gry spokojnie switch sobie... No to uzaną. będą, no te gry będą, na, bo to jest znowu kasa dla Nintendo. Oczywiście, więc mi, mam, jestem pewien, że, że one wiadą, czy to nawet w formie nawet cyfrowej do e-shopu, mm -hmm. ale, ale będą. Mm -hmm. No jestem, bo tak, tak podchodzimy do tego Gamekioba jak yy, dojeżdża kilka razy tam, coś tam próbam uruchamiać, tą karugę próbowałem grać, ale ta Zelda jakoś tak chwyciła mnie trochę bardziej i, i zobaczę, czy... Tak sobie trochę stawiam wyzwanie, bo trochę się tak zepsułem tymi nowoczesnymi grami, że te gry trochę same się przechodzą. Tak będzie będziemy mówić na czas w przyszłym podcaście, to to, to o tym będziemy mówić. Po prostu zada się sama nie przechodzi, no. Po prostu trzeba wszystko zrobić całemu. I to jest takie niesamowite. To w kolejnych odcinkach będzie więcej na pewno, bo, bo jestem zaciekawiony. Dobra. Komiksy. To teraz już model tak, komiksa Tak, Już ja się Dobra. To teraz o komiksach. Będzie dość ciekawa sprawa. Nie wszyscy wiedzą, ale... DC ma taką całą serię The New 52, która była wydawana przez Edmond w tych bardzo ładnych wydaniach, takich w twardej oprawie i są śliczne. Ale w pewnym momencie DC uznało, że elo, The New 52 ma masę problemów z powiązaniem wątków różnego typu, więc zrobili coś, co się nazywa taki event. Rebirth, czyli odrodzenie. I jest cała seria po prostu komiksów, które się nazywa DC odrodzenie po prostu. I zaczęło wychodzić w Polsce. Teraz. Już, już oficjalnie także że Edmont je wydaje. Ale nie są już w takich twardych odprawach jak poprzednie, tylko są w takich y, tomikach powiedzmy no, coś podobnego do książki. Takiej normalnej, y, którą, którą kupujecie, nie? I komicy kosztują mniej więcej około 40 zł. Y, i na chwilę obecną jest e, Green Arrow, Batman, Superman i Suicide Squad. Będzie jeszcze Flash, z tego co wiem. Oj, będzie mnóstwa, e, mnóstwo. Będzie mnóstwo. jeszcze Wonder... Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo, przy czym ja sobie jeszcze dodatkowo kupiłem tomik z DC Deluxe, czyli... Który się nazywa po prostu DC Odrodzenie, które opisuje wątki z poprzednich komiksów. E, e, przynajmniej... W, po, w tych, tych kawałkach, które gdzieś tam dotyczą odpowiednich postaci, e, czyli Flasha właśnie, Batmana, gdzieś tam Supermana i tak dalej. E, I pokazuje, jak doprowadziło do te, tego ostatecznego tego przejścia e, w, to, w, tą, w tą nową e, serię. Dodatkowo przy każdym komiksie na samym początku jest dokładny opis e, tego, co się działo poprzednio. I tego co, się, tego, co się będzie powiedzmy, ten początek, żeby być zorientowanym, w co wchodzimy. I to jest naprawdę fajne. komiksy są bardzo fajnie zrobione, mają naprawdę, naprawdę fajne jest, są, są te panele porozkładane. Dodatkowo treska mi bardzo odpowiada, bo wszystkie są bardzo do siebie podobne. Papier jest... Jak to papier? Tak nie było w poprzednich tych komiksach wszystkich od, od Egmotu to też DC, no to jest bardzo podobne. Ale podoba mi się przede wszystkim to, że są w tej takiej odkład no po podręcznikowej, że się tak nazwę, a nie tej takiej twardej, bo przez tą twardą oprawę niestety te, te komiksy były cholernie drogie. I, I to był ich problem. A 40 zł za komiks jest całkiem, całkiem dobrą ceną, mi się wydaje. Mam w tej chwili wszystkie, które które wyszły z, tych, z tego odrodzenia i jestem po skończonym Batmanie i, i Supermanie. Został mi właśnie Dream Arrow i Suicide Squad do, do, do przeczytania. I kurczę, podoba mi się, dodatkowo bardzo podoba mi się... Ale też ten DC Deluxe, cały, cała, cały ten komiks o, o właśnie odrodzeniu, bo tam wyjaśnione jest jeszcze więcej rzeczy, o których na przykład ludzie nie mają pojęcia, to dopiero w epilogu. Jest cały taki epilog, w którym twórcy tłumaczą jak wyglądały panele, dlaczego się na niektóre elementy zdecydowali i jak się to czyta, to jest taki kawałek, nie wiem czy Hubert Mniej więcej ogarniasz DC, czy, W ogóle. Czy nie? Ja się zorientowałem. Wiesz, co ja w zacząłem kupować? To komiks DC-52 i zorientowałem się, że w ogóle nie ogarnię przestałem to kupować. Przestałeś to kupować? Bo, z DC jest tak, że jasne są ci bohaterowie, superbohaterowie, właśnie. Dream Arrow, Flash, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Ci, to ci wszyscy, którzy tworzą Ligę Sprawiedliwości i do tego jeszcze dochodzi Suicide Squad, no to to wszystko jest jakby taki jeden worek, nie? Ale był jeszcze drugi worek, czyli komiksy typu Gotham, y, typu y, Polis. Oh yes, o no jest, było coś o, o, o Policji, drugiej właśnie obok jeszcze o Policji w Gotham, y, no i jeszcze oddzielne komiksy, które się nazywały Strażnice. I Strażnice to jest komiks bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o swoją strukturę. Na podstawie tego komiksu powstał film, który jest naprawdę świetną adaptacją komiksu w formie, w formie filmowej i serdecznie wszystkim polecam. Ale Strażnicy, wyobraźcie sobie, po latach, po wielu latach teraz w tym DC Rebirth weszli do świata tego całego superbohaterów, więc DC nagle poznało, że włącza wszystko co się da żeby mieć jeden taki worek wszystkich komiksów pod jednym szyldem. I jest to myślę dobry, dobry ruch, nie, nie rozdzielają się na drobne i gdzieś tam nie kombinują, tylko robią taki moment. Tak jak w Marvelu to się też mają takie momenty, to nie pamiętam jak to się nazywa, też jakiś taki, no, w DC to są takie typu kryzysy na kilku ziemiach i inne takie, nie? a w Marvelu to są jakieś uniwersa i, i, i te sprzeczności. W komiksy są super i polecam, jeżeli ktoś chce, na przykład myślał o wejściu w komiks DC kiedykolwiek, to teraz jest dobry moment. W sensie olać The New 52 i możecie sobie spokojnie gdzieś tam olać, ewentualnie się kupować później, jeżeli ktoś ma ochotę, a y, może zacząć od y, po prostu DC odrodzenie i kupować po kolei sobie odpowiednie tomiki postaci, które im się podobają. Więc na przykład to jest dobry moment dla Dominika. No ja, ja jeszcze nie przeczytałem tego komiksu od was. No ale tak jak mówię, to jest o tyle hmm. fajne, że to jest dobry moment, bo y, będziesz mógł poznać te postaci, bo masz, po, spo, na, na samym początku masz taki opis, nie? Tego, co się działo, y, kim są poszczególne postaci y, i co się tam działo. No a dodatkowo masz dalszą już historię, więc nie musisz jakby wchodzić w całość, już tak że się tak wyrażę, wiesz, poznawać jego originu, postaci i tak dalej, co się z nim dzieje, tylko to wszystko jakby jest opisane na samym początku i jedziesz dalej. I komiksy są tańsze. Więc to też jest dodatkowa zaleta dla już kto chce teraz wejść, nie? Bo te ceny są były w poprzednio bardzo zaporowe, tak jak mam Harley Quinn kupowaną. W tą... To, w to, w to, no, nie z The New 52, tylko taka w ogóle oddzielna seria. I te komiksy są po 90 zł, nie? No, to jest dosyć... A 90 zł, a 40 za tomik, to jest jednak duża różnica. Znaczy ja osobiście, no ja nie wiem, może jestem jakiś tam... Nie chcę mówić stalej daty, bo po prostu nie, nie, nie jeszcze chcę trochę pożyć, ale ja lubiłem czytać komiksy. Kiedy ja czytałem komiksy, to były w bibliotekach. Gdyby to było gdzieś dostępne w pożyczania, to bym po prostu leciał. Ale czy są dostępne. A są. Normalnie w bibliotece. Tak, bo jakoś ja, nie, ja ma nie mam potrzeby... Ja jestem zainteresowany ale absolutnie nie mam potrzeby kolekcjonowania tego, absolutnie. Już tyle rzeczy mam w tym domu nazbierane, że już nie chcę sobie dokładać komiksów, bo ja zginę po prostu dla rzeczy. Ale to komiksy, tylko ja nie wiem, co teraz mają w bibliotekach bezpośrednio, jeżeli chodzi o co mają rzeczy, dokłada dokupują też te nowe, czy jednak to są rzeczy starsze. No ale to, bo, wiesz, dla, mnie to dla, dla, dla mnie to nie jest żadna wada tak naprawdę, bo... bo... No dla ciebie no. nie, no ja jestem osobą, która, która zbiera na bieżąco, więc i jak miałem chodzić do biblioteki i wiem, że coś wyszło, to chciałbym to też od razu przeczytać, nie? I dlatego kupuję. No okej, okay, no nie? Jesteś kolekcjonerem, no nie? To też troszeczkę inaczej na to się patrzy. Mm -hmm. Ja jakoś absolutnie nie, nie chcę wchodzić w, w coś, zbieranie kolejnej rzeczy, bo, bo zginę. Muszę sobie jakoś limitować. A ja, Z komiksami to jest tak, że nawet ja cię mogę pożyczać. Hubert też coś tam ma. Więc no, no, bardzo rzędnie, zapoznam się. Fajna no. rekomendacja. Znaczy, jak DC Rebirth, serdecznie polecam wszystkim, którzy chcieliby zacząć, ewentualnie kontynuować oczywiście całą historię dalej. Mówię, jestem Batman mi się bardzo podoba, jest naprawdę fajnie poprowadzony. I Superman jest ciekawy. W ogóle, ja nigdy nie sądziłem, że ja Supermana będę czytał, bo ja nigdy specjalnie Supermana nie lubiłem. Kupiłem ten komiks i mówię, kurde, to jest dobre, nie się czyta. Jakoś tak chyba zostanę z tymi, z tymi Wszystkimi postaciami Na dłużej, tym bardziej, że jest to W miarę, mówię, tanie, tanie Więc raz na miesiąc mogę sobie Kupić Tomic za 40 zł, czy, czy dwa Tomiczki Dobra, to tyle o Tomiksach. Ode mnie, nie, bo te Hubert więcej chyba Wiedzieć nie, chcesz, nie? Ech, No ja wiem, wszystko chyba Nie, nie będę tego kupował <głos> na pewno, bo Już dawno się przekonałem, że ten DC nie jest dla mnie Wolę zamknięte historie. Woli zamknięte historie. Tak, tak. to tylko baśnie chyba. O nie, dużo więcej teraz wychodzi. Tak Każdy dzieje teraz wychodzi. E, wychodził przez Skalp. Mnóstwo tego jest. Nie należym no, kupować. Nie, no, ja Sandmana jeszcze nie skończyłem. A Sandmana jeszcze. Ulega. A ja o Sandmanie właśnie słyszałem. Do, dużo dobrego. O Sandmana jest ja ja fantastyczny. To jest dobry komiks. No to nawet ja, który nie jestem komiksowy, zasłyszałem nie raz jakieś tam rzeczy jakieś opinie tych komiksów... ja się śmieję, że tylko, że tylko baśnia, <coughs> ale tych, tych komiksów jest teraz mnóstwo ja, gdziekolwiek byś nie wszedł to, to po prostu szafka Empik to jest może złe, złe e, źródło, ale tak naprawdę jak nawet wejdziesz do Empiku i masz te dwie półki z komiksami, bo więcej zazwyczaj nie ma e, ale przeglądasz z tych, z tych nowości, które gdzieś tam wychodzą mówisz, kurde, to nawet nie zdążysz dobrze, patrzysz na swoją półkę, ty masz trzeci tomit, a tu już piąty jest, nie? Kiedy? Gdzie? Jak? Dlaczego? No, Egmont teraz mocno ciśnie. Co miesiąc ma po 5 po 10 15 premier komiksów. Tak, Egmont najwięcej w tej chwili mhm. wydaje, nie? Jeżeli dobrze dobrze pamiętam, to oni mają EDC i Marvela i, i, i Vertigo. No, to się zaczęło sprzedawać teraz. teraz Bardzo dobrze. No. Dokładnie tak. Huh, dotrwaliśmy do końca. <śmiech> tak, udało się. Słuchajcie, bardzo dziękuję tutaj chłopakom, że wpadli na, na nadranie. Udało nam się zabrać. Też Tomkowi jeszcze raz dziękuję, że tego słucha. I co? Będziemy się słyszeć za tam dwa tygodnie. Jeżeli ktoś chce oczywiście z nami pogadać, to dalej to zapraszamy, czy to na PGA, czy, czy na WGW. My tam na pewno, tak jak wspomnieliśmy, będzie. Ej! Ej, no, Te dwa WGW... tygodnie WGW... odcinek specjalny z tych imprez. Nie, nie mogłeś to czekać. No, czy... znaczy tak, będzie, tak, będzie poświęcony i WGW, i PGA tak. właściwie. Hmm. I PGA, na pewno. No i oczywiście anchor test, żeby płynąć. Nieszczęsny, Uncharted. <laughs> Jakoś tak nawiązywaliśmy do niego, bo chciało chciałem o nim pogadać, ale faktycznie, skoro to jest mała gra, chętnie, chętnie skończę najpierw, akurat to już jestem pod koniec, więc nie ma problemu. Na szczęście troszkę się uwolniłem od Destiny, więc mam czas na inne rzeczy. Ej, ej, ej. Ja jutro dostaję Destiny. Proszę ze mną <laughs> grać kopa. Dobrze, hubertie, Możesz na mnie liczyć. Możesz liczyć na pomocną dłoń. Słuchajcie, to ja, żeby... Tutaj wszystkiemu stało się zadość. Dziękuję Dominikowi i Hubertowi Cześć. za przybycie. Dzięki. Dzięki, hej. A ze słuchaczami słyszymy się za dwa tygodnie w 61 odcinku podcastu Gierkowce. Cześć.